Witamy Państwa w naszej audycji miele nie zezorem. 29 marca 2023 roku e, antywirus po tej stronie i gospodarz zezowa tezoro po drugiej. Witamy na koniec kwartału, to trzeba bilanse gotować. Rychtuj tam papiery, bo to mówiłeś przed chwilą o księgowości i tak my, no mocno mnie że tak powiem, natchnąłeś tutaj cyframi. No cyfry to są w zakresie surowców, natomiast ja chciałem zacząć od wczorajszego artykułu Witolda Mudzelewskiego, który dla jednych jest misjonarzem podatkowym, dla innych szamanem, dla innych czarodziejem, a jeszcze dla innych czarnoksiężnikiem, to zależy z jakiej pozycji się patrzy. W każdym razie w tematach księgowo-podatkowych jest to osoba bardzo istotna w polskiej ekonomii. Dużo wie, był autorem ustawy o vat -cie. i cóż pan Witold Modzelewski nam tutaj przekazuje? Otóż przekazuje nam tematy, że podatki przestały być dla podatników ważne, a to w bardzo przewrotny sposób prezentuje nam to, że jest źle w gospodarce, ponieważ spadają obroty niektórych branż oczywiście i dochody niektórych podmiotów, co oznacza mniejszy VAT, mniejszy PIT, a potem po jakimś czasie CIT, czyli mniejsze wpłaty do budżetu, co przy tak wielkim rozdawnictwie jest no wielkim problemem. Dominuje atmosfera niechęci do prowadzenia biznesu ze względu na Wielkie trudności w zrozumieniu przepisów, których nawet administracja skarbowa nie potrafi rozpoznać właściwie, że tak powiem, w myśl wizji ministra finansów. Podobnież też atmosfera wojenna podrywa zaufanie w ogóle do struktur państwowych i jest to przyczyna studzenia niektórych biznesów. Dodatkowo braki surowcowe, ceny energii, paliw, no i niedostępność podstawowych rzeczy, które są półfabrykatami takich jak stal, drewno, no i tak dalej. To nie wróży nic dobrego. Czy to by znaczyło, że z punktu widzenia typowego biuralisty tego... Człowieka od zaplesza, który patrzy na te cyferki, na buchalterię i na te mechanizmy, wie jak one funkcjonują, to po prostu się wymknęło spod kontroli, że ten polski bezład, wytoczony przez Mateusza pod rękę z wielkim wodzem, bo chyba to za jego poduszczeniem takie, takie zmiany tu wektorów nastąpiły radykalne, i wszyscy stoją w szerokim rozkroku z pękającymi nam gaciami. Wygląda na to, że naród chyba nie zrozumiał i nie zaakceptował tego, a w obliczu narastających niebezpieczeństw po prostu to zwyczajnie olewa, nie mogąc tego ogarnąć mentalnie. No i przechodzi w stan przetrwalnika, co jest najgorszym w gospodarce objawem, bo zaczynają brać górę instynkty samozachowawcze zamiast tego tej rządzy zysku. Czy to, to, to jest ta, ta to, to na tym polega streszczenie idei Modzelewskiego? No, on to ujmuje w ten sposób, że w polskim biznesie dominuje złość i rozgoryczenie, Dlatego, że to właśnie osoby pracujące mają być głównie obciążone antyputinowską krucjatą i głównie media i klasa polityczna w ogóle nie bierze pod uwagę ani interesów naszej gospodarki, ani konsumentów. Będziemy rezygnować, że tak powiem, z kolejnych tutaj czy źródeł zaopatrzenia, czy w ramach sankcji, tak, czy produktów, towarów, czy też rynków zbytu, Oczywiście ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli człowiek traci swoje źródła utrzymania, no to wtedy ma trochę inne podejście do międzynarodowej polityki. No Chciałbym Ci po, powiedzieć, przypomnieć, czy e, po, trochę Cię podenerwować, no, że to jest nic nowego, bo w skalę naszego kontynentu. Jak spojrzymy na przykład, co robi Unia Europejska, to wszyscy przywódcy G7 powiedzieli Putinowi stanowcze nie i na jego roszczenia, żądania, że e, prosimy nam płacić za gaz i ropę w rublach, bo zablokowaliście nam rezerwy walutowe, wobec czego nie, nie, nie, nie oczekujcie, że w tych walutach będziemy przyjmowali należność, To jest absolutnie fair i przewidywalne, można było takiego kroku oczekiwać, no to mówimy stanowczo nie. Że on na pewno się złamie i będzie nam sprzedawał ropę i gaz za euro? No nie będzie, no bo to zapowiedział, on nawet się nie ma gdzie cofnąć, więc scenariusz jest znany jest kwestia tylko jego realizacji. Teraz, kiedy to się przekręci, to będziemy mieli alternatywne źródła dostaw wszystkich węglowodorów w imię patriotycznej idei, bo przecież nienawidzimy Putina, więc trzeba się przed nim bronić. Będziemy kupowali z ograniczonych, z ograniczonej puli dostaw droższą naftę i gaz, co utrzyma i wzmocni, przyspieszy trend rosnących cen energii na świecie, co oczywiście bardzo cieszy zarówno OPEC w tym tygodniu obradujący, pod rączkę z Putinem, bo oni tam po cichu mu bardzo mocno sekundują, a Muhammad bin Salman, który w ubiegłym roku wydawał się najlepszym serdecznym przyjacielem Stanów Zjednoczonych okazał się ich faktycznym wrogiem, bo wybrał Chiny, i nawet będzie handlował ropą za juany, a nie za dolary, więc zdradził swojego wielkiego przyjaciela z oceanu. Dlaczego? No bo niedługo wcześniej Amerykanie po prostu opominali milczeniem jego prośby o gwarancję bezpieczeństwa regionalnego, zwiększenie na przykład Dostaw broni po odpowiednich cenach i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało zignorowane. Wobec czego Muhammad bin Salman, Arabia Saudyjska, największy dostawca ropy na Półwyspie Arabskim, to zwrócił się na wschód, gdzie jest jego największy klient. To, to, to można było przewidzieć. My W sensie rynkowym to była bardzo trafna decyzja. No i reperkusje będziemy ponosili my, no bo z pomocą OPEC nam nie przyjdzie, żeby obniżyć ceny ropy. No bo się pożenił teraz z Putinem, który chętnie zakręci kurek niepłacącym Europejczykom i powie, szukajcie ropy na rynku światowym. A na rynku światowym OPEC powie, no tak, ale teraz ropa będzie kosztowała 150, a może niedługo 200 dolarów. No przecież to jest wolny rynek, tak? Ale nie wszystko... Wszystko dla dobra przecież tarczy antyputinowskiej. My jesteśmy gotowi na takie ofiary, żeby walczyć ze złym grabieżcą ze wschodu. Tylko pytanie drobnego przedsiębiorcy z Wołomina. Mnie nikt o zdanie nie pytał. No właśnie. E, jeszcze w niedzielę myślałem sobie nad tytułem i treścią dzisiejszej audycji. i e, Przyszło mi do głowy takie zawołanie, wróble, wróble inwestuj. Takie wprost poetyckie. Co prawda pisane przez uzamknięte myślałem o ptakach, żeby tutaj pod jakąś propagandę nie wpaść i nie zachęcać do wsparcia wrogiego reżimu. Ale tak to wychodzi, że te wróble jednak będą dobre, żeby nabyć troszkę gazu i ropy. Chciałem Ci powiedzieć, że to było wiadomo dwa tygodnie temu. To była najlepsza pozycja inwestycyjna w ogóle z spekulacji krótkoterminowej, czyli kupienie rosyjskich rubli, kiedy miały, za 120 rubli był 1 dolar. To był po prostu strzał stulecia. Tylko problem w tym, że w sytuacji embarga nie ma gdzie ty dokonać tej transakcji bo wszystkie pozycje rublowe są po prostu na giełdach zachodnich pozamykane. Nie ma nigdzie rubla. On został wywalony z koszyka, ze wszystkich instrumentów. Dlaczego? No bo jest embargo na swift Nie ma jak tych transakcji zaksięgować i rozliczyć. Po prostu. Tyle znaczy embargo. Trzeba to przywieźć w walizce. Hmm? I to Nie będzie przemoczł. sprawa. To będzie przebój nadchodzącego sezonu. Ja Cię, do, do, do, broń Boże, do niczego nie zachęcam. Nie jest to żadna porada inwestycyjna. Ja ci tylko mówię, gdzie będzie można zrobić duże pieniądze. No, na styku y, Kaliningradu, Litwy, y, Petersburga, Warszawy, Białego Stoku y, To jest rubel. I ja tu, nie, broń Boże, nie polecam tej waluty. Tylko ze względów z wspomnień reminiscencji z upadającej komuny. Wiem, jak to działa. Będzie Pewex po prostu. Jednym z przebojów Pewexu będzie Bitcoin, a drugim będzie Rubel. Co ciekawe, Putin nie bez kozery proponuje alternatywne sposoby płatności za swoje dostawy w postaci Bitcoina i złota. Bo przygotowany koszyk Rozliczeń międzynarodowych e, w, między Chinami tam i w ogóle grupą BRICS i Rosją, e, to jest właśnie coś opartego niekoniecznie na złocie w sensie dosłownym, ale w tym koszyku jest złoto, bo ich dominująca e, e, waluta rezerwowa, której no, nie dało się zamrozić, zablokować, to jest właśnie no, taki przypadek. Złoto, którego tam nagromadzili na wschodzie e, tysiące ton. No, przewidując, że do takiego zwarcia dojdzie. I oni się przygotowywali do niego od ponad 10 lat. I to jest widoczne w ich strategii. Ja to obserwowałem, relacjonowałem na bieżąco i to naprawdę mnie nie zaskakuje, bo, no bo to jest racjonalne i konsekwentne rozwinięcie tej sytuacji. On na wschodzie jest do tego gotowy. Poniesie przy tym dotkliwe straty. One są wliczone w ten, tę całą zabawę. Problem dla nas w tym, że my się do tego absolutnie nie przygotowaliśmy, nawet żeśmy tego nie przewidywali w naszych grach wojennych, bo ci specy od tej, tej, tej wielkiej polityki w tak zwanej Akademii Sztuki Wojennej, bo tak się to przemianowało, nawet takich scenariuszy nie brali pod uwagę, a były to dominujące scenariusze gier wojennych, ekonomicznych, nie tych na czołgi, to, bo to wszystko są pierdolety. Tam ile karabinów, ile czołgów, to dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. Gry wojenne, te najważniejsze, odbyły się kilkanaście lat temu, od roku 2008 do roku 2012. W Pekinie, w Moskwie, w Waszyngtonie, w tych wszystkich ośrodkach badawczych typu Langley itp. Właśnie z dominującą nutą wojny jakiej? Ekonomicznej, walutowej, bo zawala się cały system finansów świata. A za czołgi, za rakiety, za inne rzeczy trzeba zapłacić. Wobec tego dominantą tego wszystkiego jest nic innego, tylko jak zawsze pieniądz. Jaki pieniądz? W jaki sposób rozliczany? Kto go inkasuje? Na jakich zasadach? To jest clue całej zabawy. Nie żadne samoloty i rakiety i tak dalej. Oczywiście one mają znaczenie, boginą tysiące ludzi, tak? Ale przecież nie o to chodzi. Bo dominującą i przeważającą i wiodącą nutą, która tym wszystkim kieruje, to jest reset finansów świata. To zostało przećwiczone w wargamingu ponad 10 lat temu. Trzeba było to czytać i studiować. Nie miałeś czasu? Twój problem. No Ja akurat to czytałem. Mam nadzieję, że naszy, nasi słuchacze również się tymi tematami interesują i to zresztą widać po ilości odsłon i tu z całą pewnością trzeba podziękować niektórym z nich, którzy dosyć starają się rozpropagować te treści, bo my robimy to, że tak powiem, między towarzys towarzyską rozrywką przy mikrofonie, a pożytkiem publicznym, nie organizując tego tytułu żadnych zbiórek, reklam i innych tam wrzutek, które po prostu przeszkadzają w audycjach. Pieniądze się robi na innych rzeczach. To jest traktowane pro bono i mamy nadzieję, że ktoś z tego wyciągnie jakąś co najmniej rozrywkę, a może jakiś większy pożytek, który pomoże przetrwać trudniejsze chwile, trudniejsze czasy i w gospodarce i w polityce, bo to wszystko przed nami, o tym to mówimy tutaj przez już bardzo, bardzo wiele miesięcy. Także znowu tak wielkie zasięgi nie są aż konieczne tam w setkach tysięcy, bo tak jak już kiedyś mówiłem, jest pewna wąska grupa, którzy ludzi, którzy tym się interesują i którzy doceniają i tą pracę i, i te nasze tutaj rozmowy pod tym kątem, że, że widzą właściwą treść pod właściwym kątem, bo nie wszyscy to w ten sam sposób odbierają. Także ja ze swej strony też dziękuję osobom tym, które po prostu odnoszą się ze zrozumieniem i proponują innym, którzy są w stanie wyciągnąć z tego odpowiedni pożytek te, te tutaj audycje. Dzięki za polecenia nie mamy siły i czasu na ubranie udziału w nawalankach i komentowanie komentarzy, czy banowanie i kasowanie. Nie, po prostu proszę się nie czuć urażonym, jeżeli ktoś tam napisał nie dostał odpowiedzi. No po prostu są inne, jakby ważniejsze rzeczy. No, to, taki jest porządek teraz. I to nie ode mnie zależy. No, to, to były takie czasy, kiedy mogłem się po, pobawić w dyskusje internetowe. Teraz zwyczajnie po wielu latach studiów tego tematu, kiedy on się stał gorący i dochodzi do kulminacji, zwyczajnie nie mam czasu tego ogarnąć i tyle. Więc dziękuję wszystkim, którzy biorą w tym udział z, z, z dobrej woli no i starają się jakby to popchnąć do przodu. Zachęcam, jesteśmy za to wdzięczni naprawdę to chyba się czuje, ale nie jesteśmy w stanie tego wyrazić każdemu podziękować z osobna i myślę, że na tym poprzestaniemy. Ja jeszcze przy okazji wspomnę kilka nazwisk które mnie osobiście zainspirowały i którym też się należy jakby podziękowanie robiącym podobną pracę jakby no w wyższej skali nie? Z, z poważniejszego pułapu ale też się tego nie wstydzą i, i e, nie jest im tego żal. Tak? Takie, Takie nazwiska, jak na przykład, niektóre to będą pseudonimy, tak? E, pan Jordan Maxwell, który dożywa swoich chyba ostatnich już miesięcy, a na pewno lat życia. Pan Gerald Chalente. E, Martin Armstrong. Postaci, które dokonują momentami heroicznych, powiedziałbym, wyborów. No bo chyba czasy są takie. Ja to obserwuję z bliska, no i od kilku miesięcy ich postawa stała się mocno radykalna. Czyli, że no, jesteśmy no, w czasie bardzo dynamicznym. Tyle można z całą pewnością powiedzieć, pan Jeff Renz ze Stanów Zjednoczonych, taki nadawca radiowy, lokalny czy regionalny, ale ma zasięg światowy, potężne źródło informacji od 30 lat. Ee, Alex Jones, <grybujesz> tradycyjny. No tak, Tradycyjnie. ważny człowiek łowca spisków, ja tu się nie naśmiewam, bo tu wiele takich akcentów jest no, na poły komicznych, ale to jest poważny człowiek, wbrew pozorom. E, mamy Martina Armstronga, tak? Który no, jest już, no, to jest osoba jakby z ligi topowej, jeżeli chodzi o finanse. No i on też jest aktywny społecznie. Na Austin-Fitz. No pan, pan polecany niezmiennie e, Krzysztof Strzuchowa. O tak, analizujemy to. Tam analiza statystyczna jest prowadzona e, bardzo wnikliwa. Przynajmniej ja robię to e, regularnie. E, z dosyć chłodnym umysłem, bo mam e, podejście jak najbardziej racjonalne do tego. Natomiast jeżeli wypełniając tabelki zdarzeń, i czaso, okresy opóźnień, no to tak czy inaczej wychodzi to zastanawiająco, powiedziałbym, co najmniej. No, Jackowski jest, jest ewenementem nie tylko krajowym, ale światowym. I, no i to, to, to no, jest postacią z jednej strony zagadkową, a z drugiej bardzo czytelną i taką otwartą, jasną. I, no, Trudno się pomylić słuchając go, o co mu chodzi. Więc polecam, no to nie wie zbyt wiele w pewnych zakresach, ale w pewnych jest zadziwiająco dobrze poinformowany. No i pytanie skąd i dlaczego. To już jakby poza zakresem moich kompetencji. Ja stwierdzam fakt. Tylko tyle. z astralu to jest. Tak, no, prawda? Dziwne. Cały temat. Dziwne mamy dziwne mamy inspiracje, ale one wszystkie prowadzą, co ciekawe, do spójnych wniosków i to właśnie jest intrygujące i zastanawiające, a jednocześnie pocieszające, że tu takich wielkich przypadków nie ma, że działa tu jakaś logika w tym wszystkim, że są realizowane pewne plany, które można analizować racjonalnie, a przynajmniej Próbować to zrobić, i w pewnym zakresie to się sprawdza, więc no, nie popadajmy już w taką całkowitą rezygnację, że to jest taki kociokwik że nic się nie da pojąć przeciwnie to, to, da się pojąć, da się mniej więcej Jedna sznurki zbiegają się w jednych tak. yy, rękach że tak. Powiem. da się rozeznać. także to, tym, tym, yy, to, to na pocieszenie wszystkim wystraszonym, że wojna i teraz spodnie bomba atomowa i będzie koniec świata no to nie tak łatwo kochany że jutro i po pozamiatany o wszystkim zapomnimy. Nie, nie, nie, nie. Teraz będziemy się musieli trochę pomęczyć. Nie, nie o to w biznesie chodzi. Tak jest, to nie o to chodzi, żeby nas wszystkich wymordować. Nie. My musimy I się. Pomę na tych. Musimy się pomęczyć, żeby stworzyć nowy porządek świata. To właśnie o niego chodzi, tak? To jest temat też drogi, ja jeszcze chciałem jeden z wątek wcześniej, yy, czyli do pana Krzysztofa wrócić. Mianowicie y, obie armie, zarówno amerykańska, jak i rosyjska, miały takie specjalne eksperymentalne oddziały osób, nazwijmy to, szczególnie uzdolnionych mentalnie. Y, osoby o wysokim poziomie y, intuicji, y, trafności przewidywań i y, innych takich cechach, y, typu y, zrozumienie natury ludzkiej, umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem itd. Tak i to nie są mrzonki, nawet jedna z pozoru komedia była na ten temat nagrana, amerykańska. Tytuł, nie wiem, czy dokładnie powtórzę, o człowieku, który rozmawiał z kozami, czy jakoś tak to było. Jest. Także tam sobie można to obejrzeć. Poza tym to częściowo sąsiaduje z tematem. Był taki magnetofon MK i to nie tylko była nazwa magnetofonu, ale także innych programów. Ultraprzenikliwe programy MK. O, Tak bym to powiedział, żeby się tam coś nie powłączało, bo jeszcze nadmienię dla nowych słuchaczy raz po raz, jak za duże jest nagromadzenie pewnych terminów i, i nazw, nazwisk, miejsc i wydarzeń. To sygnał nam radykalnie zanika, za co oczywiście przepraszamy, nie jest to naszą winą, ale bardzo wiele już takich doświadczeń mieliśmy w intrygująco zbieżnych momentach z pewnych szczegółów, dlatego niejednokrotnie musimy tutaj troszkę sprawę zamytwać. No i dostaliśmy dzięki temu kilka ofert zakupu mikrofonów, za co dziękujemy. Mamy półprofesjonalny sprzęt tutaj, nawet w naszym domowym zaciszu, bo to parę złotych żeśmy w to włożyli. No i niekoniecznie się musimy tego wstydzić, to nie od nas zależy po prostu. Kto inny tym kieruje? A za, za e, prośby, polecenia i e, sugestie oczywiście dziękujemy, bo wiemy, że są z dobrego serca, że ktoś nas pomoże i kupi nam mikrofon. To dziękujemy, to nie obrażamy się na to. No, przyjęlibyśmy chętnie, gdybyśmy mieli taką potrzebę, ale e, na razie, daj Boże, e, to, to nie jest nasze największe zmartwienie. I pewne rzeczy nie zależą od mikrofonu, ani od wtyczek, ani od styków i innych rzeczy technicznych. Jest to kwestia pewnej filtracji treściowej, która to ma też możliwość narzucenia różnego rodzaju zakłóceń w dowolnym, że tak powiem, kształcie. Na przykład szumu morza. Także to ćwiczyłem, to było rok temu ćwiczone parokrotnie. W, w cyklu no, też to był ten sam cykl, tylko z innym biesiadującym po drugiej stronie. No i tam jak zawsze było dotknięcie gorącego tematu, to rozmówca odpływał. Pojawił się taki szum fal morskich, tak jakby to gdzieś tam za daleko, tam cichutko gdzieś tam coś brzęczało i to odpływało i dopiero jak się sytuacja wyciszyła i tam i, i ochłonęły emocje, to po, po kilkudziesięciu sekundach nagle w krystalicznej postaci dźwięk powracał i mogliśmy dalej kontynuować, wiedząc, no że no, że pewnych tematów nie wolno poruszać. Że... In, inne zaś należy poruszać. I tutaj od razu powiem, żeby się też słuchacze nie dziwili, dlaczego czasem tyle miłych słów pada pod adresem różnych instytucji, czy organów, czy osób. Więc przyjęliśmy tutaj konwencję, jeżeli kogoś, kto nie do końca jest jednoznaczny, da się pochwalić, ale jest na wysokiej liście punktowanej. Należy go pochwalić, jeżeli możemy to zrobić w, w zgodzie z naszym sumieniem, chociażby ze względów takich, że ktoś jest dobry technicznie, militarnie, informacyjnie, czy po prostu jest w taki czy inny sposób sprytny. Tu takim przykładem jest czasopismo, z którego ja głównie czerpię informacje, bo do tego się tutaj zobowiązałem w pewnym sensie, ażeby filtrować prasę wprost z Izraela, czyli Times of Israel, jest to, od razu skorzystam z okazji, bardzo dobre czasopismo o wysokich zasięgach, ponieważ publika przekracza 3,5 miliona, czyli to jest około połowy społeczeństwa, głównie osoby pracujące, młode, energiczne, podróżujące po świecie dlatego to już w jednej z audycji początkowych tam był przegląd tych wszystkich dzienników o nich można sobie tam posłuchać ten jest najbardziej taki proamerykański proeuropejski i w sensie nowoczesności przemysłu, rozwoju, ale także wpływu na zasięgów na społeczeństwo Izraela i dlatego informacje tam podawane mają pewne dodatkowe walory. Dlatego też proszę się nie dziwić tym pochwałom, jeżeli są uzasadnione. Czyli pochwalasz to i to ja, bo jest ok. Tak, pochwalam to i to Taki jest też skrót tego. U nich e, proszę nie mylić tutaj żadnych sugestii. <głos> <głos> nie snuć. No przecież nie myśmy te nazwy wymyślali, tak? Sami się tak nazywaj. No, to i to. I. No dobrze, no dobrze. To tak, to mniej więcej taki y, tutaj, to się nazywało ogłoszenia parafialne, tak? tak y... No musisz jeszcze Naftalega pochwalić. Ach, no oczywiście. Y, jeżeli chodzi o działalność mediacyjną, która zmierza do zażegnania konfliktu, to jak najbardziej y, pan Naftali Bennett y, dwoi się i troi, podróżując to tu, to, to tam. Czasem y, jednego dnia jest w, w wielu krajach rozmów telefonicznych to nie sposób zliczyć. Ze względu na dużą diasporę, zarówno rosyjską, jak i ukraińską, jest to w oczku zainteresowań, a żeby nie eskalować problemu wojennego, ponieważ bardzo szkodzi to tej społeczności i powoduje duże konflikty wewnątrz, ponieważ jest też wiele rodzin mieszanych. To dotyczy nie tylko narodowości żydowskiej, ale także i rosyjskiej, i ukraińskiej. Tam Innymi słowy, stop... konflikt ukraiński po prostu rozgrywa się także w, Jeroz... w Jerozolimie. W znaczącym da. stopniu bo, bo, bo tamta, tamtejsza diaspora także jest podzielona w sprawie tej wojny. No bo są marzeństwa mieszane i, i, i, pe, i pewni ludzie są z, z tej nacji z Ukrainy, a pewni są z obci moskiewskiej. I, i, no i muszą żyć we wspólnym domu. No jest kłopot. Jest kłopot i pewne biznesy nie idą. Pewne biznesy, po prostu szlak trafił z, w, z powodu sankcji gospodarczych i finansowych i jest to wielki problem e, zwłaszcza dla narodu handlowego. No bądźmy szczerzy, kiedy handel się sypie, no to, to jest problem na kontach. A, a jak blokują konta, no to nie ma handlu. No i jak żyć, panie premierze? No? Także. Pewne, Samymi wróblami się nie da. Pewne tutaj prace ma do wykonania Roman. To, e, powiedz mi, co, co zrobił Roman przez ten weekend, bo on był bardzo aktywny. No, Roman odwiedził nas tutaj w Warszawie, że tak powiem, miał jakieś też sprawki do załatwienia. Roman był właścicielem Chelsea, tak, przez pewien czas? Roman, a znany kibic sportowy, właściciel jednego z pierwszoligowych klubów piłkarskich na Wyspach, Abramowicz z domu, więc bardzo dobrze ukorzeniony no i pracujący teraz w dobrej sprawie, w dobrej wierze, bo najpierw okazały się zdementowane plotki, że jest na dworze Putina i że tam trzeba mu założyć sankcje, zaraz potem Kijów się odezwał, nie, nie, tego pana nie ruszajmy, bo on Wprawdzie był w Moskwie tam ileś lat temu, ale jak tylko Putin przyszedł do władzy, to on się ewakuował, więc on jest czysty moralnie, to absolutnie, to, to nie ma mowy o żadnej oligarchii. No i, i poprosił o to osobiście prezydent Żeleński, prezydenta Bidena zakładająca sankcje na oligarchów rosyjskich, żeby pana Romana z tej listy wyłączyć, a zaraz potem gruchnęła wieść, że Roman jest na krótkiej liście, nie tyle transferowej, co tej sponsoringowej i zaufanych przyjaciół Królika z Moskwy, co Moskwa zdementowała, że absolutnie to Roman nie bierze udziału w żadnych negocjacjach, nie jest naszym przedstawicielem, a po kolejnych dwóch dniach się okazało, jest naszym przedstawicielem, ma pełnomocnictwa i w imieniu Putina negocjuje tutaj różne sprawy. No i chyba właśnie z takim poruczeniem nie, nie wiadomo, czy Putina, czy innego, przybył do Warszawy, bo po drodze zatrzymał się w Tel Awiwie i rozmawiał tam z premierem Benetem. Ja, nie wiem, czy on przyjechał do Warszawy z instrukcjami od Putina, od Beneta, czy od Ducha Świętego, czy od samego Abrahama, nie wiem. Ale czymś przyleciał i już w poniedziałek giełdy były na zielono, bo chodziły fałszywe pogłoski, że Idziemy w kierunku porozumienia na Ukrainie, a we wtorek, czyli dzisiaj wszystko to okazało się prawdą. Będzie, bo są dyskusje, ale nie w Jerozolimie, nie w Moskwie, nie w Warszawie, tylko gdzie? No kurde w Turcji. Odbywała się kolejna runda rokowań pod wodzą znajomego sułtana Erdołana. Okazała się bardzo owocna i... Ukraina trochę ustąpiła, Moskwa ustąpiła, wykonała gest dobrej woli, wycofała część sił i, i żeby okazać e, właśnie gotowość do e, kontynuacji negocjacji i możliwość zawarcia rozejmu i przyszłego pokoju, Moskwa nawet wycofała i zatrzymała część operacji wojskowych, e, m.in. w regionie hersonia bodajże, e, tam na północy, gdzie trwały ostatnio bardzo e, ostre walki. No i wygląda na taki mały rozejm właśnie w cieniu tych negocjacji. Ukraina przyznała gotowość do zawarcia jakiegoś porozumienia w kierunku neutralności politycznej, rezygnacji z dążeń do NATO, neutralności, czyli zobowiązania się do niebrania udziału w żadnych sojuszach wojskowych, ale co ciekawe, tym gwarantem tego, tej neutralności i bezpieczeństwa międzynarodowego zarówno ze wschodu, jak i z zachodu ma być między innymi Polska, obok stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Chin, Brytanii, tam Stanów Zjednoczonych i, i Francji bodajże jako mocarstwa atomowego. Ma być także Kanada i Polska. Więc... No właśnie ciekawe, jaką rolę nam tutaj przewidziano. Chyba z tym właśnie przyleciał Roman i mam wrażenie, że on tu coś dogadał z Dudą po cichu, z, konkretnie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i z tymi uzgodnieniami poleciał dalej i y, te rozmowy y, się w, y, y, mogły dalej toczyć nad Bosforem, bo, no bo przecież nie da się sensownie y, zaproponować tego typu rozwiązania, że proponujemy Polskę, a Polska o tym nawet nie wie. Było ostatnio taka propozycja ze strony Warszawy, to była taka podróż na wschód Kaczyńskiego prawda, z Morawieckim, że myśmy odbijali Kijów. No i na marginesie tutaj, tak w sensie kabaretowym, trzeba wspomnieć, że Żeleński właśnie obwieścił w wywiadzie obszernym dla CNN amerykańskiego, że on zna tę propozycję, z nią się zapoznał, ale nie bardzo rozumie, jaki jest cel tego działania. No tak. Trudno było o bardziej dokuczliwy psztyczek, że tak powiem. To, to, jest, to, to nawet nie jest psztyczek, to jest porażka, którą można tylko przy, przyrównać do, no, do, do całkowitego fiaska. To po prostu jest jakaś totalna żenada i, i absolutne nieporozumienie. Bo tak się nie robi żadnej polityki już nawet w Pcimiu, dolnym, górnym, żadnym z Pcimia, notabene, ta bene jest prezesor tlenu, więc sobie nie dworujmy tutaj, tam są talenty na Polski. w, w, w polskich. W polskich w skali kraju. Tak, w polskich przysiółkach rodzą się talenty i tutaj, jeżeli ktoś jest z prowincji, wcale nie znaczy, że, że jest gorszy, czasami jest nawet lepszy, prawda? Więc, no, i, i, I nad Wisłą mogą rodzić się wielkie idee. Kłopot w tym, że no, trzeba by je jakoś na ten grunt światowy y, t, zaimplementować, jak mówią Anglicy, no, w sposób jakiś taki bardziej cywilizowany i skuteczny, bo inaczej to wygląda na, już nie powiem na fuszerkę, ale na, na jakiś żałosny cyrk. Y, y, przykro jest dostawać y, y, psztyki od naszego podobno sojusznika, który jest y, y, naszym y, wielkim wierzycielem i zawdzięcza nam bardzo wiele. My ładujemy w niego wielkie miliardy w jego ludzi. Pomagamy tutaj tym Ukraińcom. Ja tego nie wypominam. Ale ma wielki dług wdzięczności i nawet Taki człowiek w takiej gorącym momencie jest w stanie sposponować wodza rzekomego naszej polityki krajowej i no już niemalże światowej wytykając mu te błędy, które niewątpliwie popełnił. przez Żeleński nie jest idiotą i jakieś tam powody do, do, swojego, do swojej irytacji chyba ma. Nie, nie rozsądzimy tego, bo nie znamy kulisów tych wszystkich działań. Widzimy tylko objawy żenujące tego wszystkiego. No i one nie rokują najlepiej. Zgadza się. No, tutaj y, można jednym susem przejść do tematu y, naszej audycji, który brzmi y, reset polski y, czy polski reset. Y, w pisowni państwo będą wiedzieć, czym się różni jedno od drugiego. Mianowicie y, pierwsze dwa wyrazy pisane wielką literą, a drugie y, zwroty pisane literami małymi. Coś innego, bo y, biorąc pod uwagę politykę międzynarodową, no to bardziej mi to przypomina, jeżeli chodzi o politykę właśnie między naszymi krajami, między mocarstwami, reset naszej pozycji do całkiem nowego poziomu. No, sądząc zasięgu tego wywiadu i wniosków z niego płynących, no to sytuacja dla nas nie jest bardzo różowa. Dlaczego? No chyba, jeżeli założymy, że Żelejski nie jest całkowitym dyletantem, a dla takiego nie wygląda, przynajmniej sądząc z jego ostatnich działań, przemyślanych i dosyć mocno wyrafinowanych. To a też nie jest chyba takim frustratem, który chciałby od razu podpalić na raz wszystko. To chyba też tak nie jest do końca. Więc chyba wypada wyciągnąć wnioski w polityce międzynarodowej takie, że z punktu widzenia Kijowa to termin przydatności używalności rządu w Warszawie pod wodzą sponsorowanego przez Kaczyńskiego jest bardzo ograniczony. Po prostu. Bo jeżeli by tak nie było, to on by się nie odważył na tak radykalne, no i powiedziałbym obraźliwe w sensie dyplomatycznym kroki w stosunku do sojusznika. Bo one nie były wymierzone do Polski jako takiej, przeciwko niej. Tylko personalnie właśnie we wodza Kaczyńskiego taki wniosek wyciągają obserwatorzy z Berlina, z Paryża i z Waszyngtonu. To jest całkiem czytelne. No więc wy, wy, chyba jakieś powody do takich wniosków ma, a jeżeli tak, może się oczywiście mylić, ale yy, jeżeli się nie myli, to by znaczyło, że jego treser, jego reżyser, jego sufler, chyba mu po prostu powiedział, że z Kaczyńskim to już nie warto się przejmować, po prostu ten człowiek jest na wylocie. No i to niedobrze świadczy i niedobrze rokuje nam na lokalnym podwórku, bo to by znaczyło, że cała koalicja... z Tak, że Kaczyński jako jej podstawowy zwornik i ten ojciec zwyczajnie, no, ją zatapia, ona po prostu się rozsypuje. Niekoniecznie być może z powodów wewnętrznych, których nie brakuje, ale chociażby z powodów tych imponderabiliów polityki międzynarodowej, że przyjdzie czas na zmianę, zwyczajnie, ekipy na coś innego. To znaczy tych zmian tutaj obserwujemy całe mnóstwo, bo tak, sytuacja międzynarodowa, jeżeli chodzi o sam, samą Polskę, sytuacja międzynarodowa, sytuacja sąsiedzka między Ukrainą a Polską, kwestie podatkowe, o których wspomniałem, kwestie surowcowe, yy, ceny energii, yy, znużenie ludzi już yy, dwoma latami pandemii. Co prawda to zostało odwołane w poniedziałek te wszystkie szmaty i tak dalej i cały ten cyrk, yy, przynajmniej w większości. No to mimo wszystko jednak wiele osób na tym ucierpiało biznesowo i, i też od strony psychicznej zmęczenia tą sytuacją, rezygnacji z wielu planów życiowych, cierpi nauka, mówię tutaj o edukacji dzieci, ten, ten rozkład, że tak powiem, polskiej szkoły no, przyspieszył radykalnie, szczególnie przy tak dużym napływie e, dzieci, które nie znają języka polskiego i mają poważne trudności w adaptacji do tego, e, do tego szkolnictwa naszego. No, nie wróży to dobrze z jednej strony i e, zapowiada szereg problemów, które e, wiążą się z prostymi ludzkimi sprawami, z życiem codziennym, z uciążliwościami różnego typu. No to jest dosyć wysoki koszt szczególnie przy coraz słabiej zasilanym budżecie i coraz większych wydatkach związanych z, z takim czy innym rozdawnictwem. No właśnie, to jest wiele nawarstwiających się problemów i chyba będzie czas na zmiany akurat najgorszy z możliwych bo dokonywanie jakichkolwiek roszat i zmian na, na górze, kiedy to przywództwo, koordynacja i działania realne są najbardziej potrzebne. Skuteczność tych działań i ich zborność. Tak? A to, przecież ta, ta zborność i skuteczność zależy właśnie od koordynacji. I od tego przywództwa na górze. No bez tego po prostu wszystko się rozłazi, jak guma w starych gaciach. No i, no i z tym powoli zaczynamy się psychicznie oswajać, że no taka jest niestety przyszłość, bo, no bo nie mając tego przywództwa które ogromne, milionowe rzesze szanują. Ja nie mówię o tym, że muszą tam ołtarzyki palić ze świeczkami do świętego Antoniego. To nie o to chodzi. Ale o ten podstawowy komfort psychiczny, że no, może tam ten facet mi się nie podoba i tak dalej, ale ktoś tak czy inaczej musi rządzić. No bo przecież taki był zawsze porządek świata. No przecież ja, Kowalski, nie będę tym wszystkim całym cyrkiem Yy, dowodził, tak, no, jakiś porządek musi być na ulicy, tak, i tam w tej gminie i później w tym, na, na wyższym szczeblu, jakiś porządek musi być, no, nigdy nie było tak, żeby nie było jakiegoś porządku, no właśnie, no, a teraz się okazuje, no, że to wszystko się rozprzęga, rozłazi, bo tego podstawowego komponentu, czyli tej spójności społecznej, czyli tego... Yy, od tego mimowolnego szacunku do porządku nie ma, bo, bo to wszystko po prostu jest umowne, takie jakieś tektury, takie jakieś niepoważne, takie jakieś szmatławe. To nie do końca jest pewne, a to nie wiadomo, czy jutro się nie zmieni. Bo wczoraj było tak, a jutro będzie inaczej, ale nie wiemy jeszcze jak. A jeżeli będzie inaczej, dostaliśmy okulnik, ale nie rozumiemy, co jest tam napisane. No to, kochany, no to... Tego nie, nie, tylko nie da się szanować, ale tu się nie ma jak racjonalnie zachować z poczuciem szacunku do siebie. No bo nie wiadomo jak się zachować. Jak nie rozumiemy co, co, co te matoły tam napisały, tak? Tym bardziej, że pewne rzeczy rozgrywają się wobec, że tak powiem, walki o stołki. Ustawy od wieczora do poranka pisane i no degrengolada prawna w po całości. A już zmiany systemu podatkowego w trakcie jego obowiązywania, no to już jest kuriozum. No, my mamy Polski bezład i jednocześnie pobliżkę podatków i będzie lepiej, bo mamy Kuwejt albo nową Japonię, albo nie wiadomo co, no. Albo kupujemy gaz od Katarczyków, więc ich kulturę tutaj zaimplementujemy. Nie, nie wiem, no. Cokolwiek. Będzie tak jak będzie. Co z tego wynika? No wynika, kochany, ja to się podśmiechuję, ale wiesz, dokąd to prowadzi takie rozprzężenie wewnętrzne. Bo natura nie znosi próżni. Co się wydarzy? No, w, właśnie, ja tutaj przewiduję w, w dużej mierze <śmiech> gospodarcze odcienie szarości, bo jeżeli w normalny sposób jest poważny problem, żeby ludzie czuli komfort prawny, możliwość zarobkowania, możliwość y, po prostu realizacji swoich zamierzeń biznesowych, no to wtedy godzą się płacić podatki na jakichś rozsądnych y, poziomach. Natomiast jeżeli to zaufanie do struktur państwowych jest załamane, to tak jak w tym artykule wczorajszym Modzelewski y, powiada, y, następuje organiczny sprzeciw płaceniu podatków, czyli szara strefa, i unikanie wszelkich strukturalnych rozwiązań, bo jeżeli coś się robi w stodole, krótko mówiąc, to nikt nie musi nikomu się tłumaczyć ze szkoleń BHP, z różnych rozmaitych rzeczy, tylko po prostu sprzedaje to. Oczywiście w małej skali, nie mówimy tutaj o, ko o korporacjach, ale te właśnie małe biznesy, jednoosobowe, to w dużej mierze jest żywotne serce gospodarki. Moim zdaniem to zmierza ewidentnie przy e, z, z, rosnącym zagrożeniu zewnętrznym. To na pozór wydaje się, dążymy do rozprzężenia takiego, e, że no to ta, ta jakoś tam szarość i tam jakoś będzie, tu będziemy tak troszeczkę omijać i to nie, nie, nie. Następny krok to nie będzie wcale rozprzężenie, tylko e, przyjdzie państwo policyjne za zamordyzm, czyli przymus, czyli, czyli organizacyjna funkcja państwa się ujawni w warunkach nadzwyczajnych, bo jest zagrożenie epidemiczne, wojenne i ekonomiczne. I będzie to konieczne i wszyscy po iluś tam miesiącach niepewności i kolejnych stresów z tym związanych psychicznych z ulgą odetną, że nareszcie no, pojawiły się rządy silnej ręki, które w tym burdelu zrobiły porządek. Tak działa psychologia społeczna i ten scenariusz realnie chyba powoli staje się dominujący. Czyli, że, że nie będzie stanu wojennego, ale też nie będzie tak zwanej demokracji, rządów prawa i tak dalej, tylko taki stan pośredni między jednym a drugim, bo władza nie zrezygnuje ze swoich przywilejów i nie abdykuje, dlatego że my jej nie lubimy. Nie, nie, nie, nie, nie. Władza znajdzie powód, dla którego będzie jeszcze bardziej potrzebna w tym rozprzężeniu i zagrożeniu, więc Czyli wnioski... Wynajdzie problem i rozwiąże go. A Ale problem rozwiąże... już przecież jest, on już jest widoczny, narastający. Jest inflacja, jest stan wojny na naszych granicach, jest ogromna migracja, która stanowi e, wielkie obciążenie zarówno e, finansowe, jak i społeczne, jak i każde inne. Mamy e, pod znakiem zapytania narodowy, czy tam Krajowy Plan Odbudowy, który prawdopodobnie się nie zrealizuje. Więc e, tutaj e, czynników, które nakazują jakąś wielką mobilizację i e, centralne zarządzanie jest wiele. Jednym z tych pierwszych sygnałów to jest wywiad ministra rolnictwa sprzed tygodnia, który powiedział, że w warunkach nadzwyczajnych rola, centralna rola państwa i tych, tego sterowania staje się niezwykle istotna, bo wolny rynek swoją drogą. Ale... Tutaj w tych warunkach wojennych i zagrożeń narastających tutaj państwo musi pilnować, szczególnie w, w dziedzinie rolnictwa i minął tydzień i już wiemy, że minister Sasin jest na ostatnim etapie budowania polskiej grupy spożywców, jakoś tak to się nazywa, taki wielki koncern spożywczy dominujący na, na rynku hurtowym w dziedzinie zbóż, przetworów spożywczych skupu tych, tych podstawowych surowców, czyli mięsa, cukru, zbóż i przetwórstwa tych materiałów, czyli tych najważniejszych strategicznych surowców żywnościowych dla potrzeb. Na razie nie mówię o bezpieczeństwie, bo to ono jest podobno zagwarantowane, bo jesteśmy producentem, eksporterem netto żywności, mamy absolutne bezpieczeństwo, ale na otwartym rynku europejskim. To nie do końca tak jest, bo w każdej chwili y, ogromne rezerwy zboża y, ktoś może po prostu na giełdzie zwyczajnie wykupić. One nadal będą w polskich silosach, ale nie będą naszą własnością, prawda? I to z dnia na dzień. No, to jest tak Między nami to już się stało, ale problem jest teraz z następnymi zbiorami, które trzeba tak zaplanować, żeby one były już gwarantowane dla naszych y, potrzeb, bo prawdziwie mamy nadwyżkę żywności. Ale skoro ta nazwyżka nagle jest, została wykupiona przez bogatszych na otwartym rynku, <głos> no to się może okazać, że jak zbiory spadną, no to wtedy sami nie będziemy mieli co jeść, tak? No właśnie i teraz widać, że w, w prasie już oficjalnej słowo głód przestało być fopa. To już się no. pojawia i to się już przewija. Nam to nie grozi, ale... nie Oczywiście, grozi. niemniej jednak na rynkach wschodnich i afrykańskich jest to już sygnalizowane. On jest, ten głód jest, już występuje w kilku krajach afrykańskich w tym roku, bo on istnieje w miejscami w, endemicznie tam od zawsze niemalże. Natomiast się pogorszyła sytuacja, o czym alarmuje WHO. W tym roku bardzo się pogorszyła sytuacja w centralnej Afryce, a obecnie po zablokowaniu eksportu z Ukrainy, która jest największym dostawcą zbóż do Afryki, no po prostu jest tragicznie i na pewno sytuacja się jeszcze pogorszy, bo stu... cenowo... Yy... Wygląda coraz gorzej, bo zboża drożeją, natomiast eksport możliwy z tych krajów tanieje. Więc relatywnie ich siła nabywcza w tych warunkach krytycznych jest coraz gorsza. To zawsze tak było. W momencie kryzysu, kiedy jest dobra prosperity, to oni mogą importować taniejące surowce rolne i wtedy są dobrze odżywieni. i Wszystko jest okej, okay, bo mają odpowiednie pieniądze z eksportu. Natomiast jak się sytuacja odwraca, z czym mamy teraz do czynienia, no to jest na odwrót. Oni produkują tyle samo, ale nie mogą tego odpowiednio sprzedać. To relatywnie do drożejących surowców rolnych tanieje, wobec tego jak siła nabywcza radykalnie maleje, no i pff, wtedy spadają poniżej progu głodu i to właśnie jest ta sytuacja. Nam to nie grozi, ponieważ Afryką... My... Duże nadwyżki, mamy rosnące nadwyżki produkcji rolnej, dzięki Bogu, w ostatnich latach, ale ten rynek europejski jest w sensie zewnętrznym zamknięty, bo jest wspólna polityka rolna. Czyli granice zewnętrzne są pozamykane, natomiast granice wewnętrzne w Unii są otwarte. I nasz rynek stosunkowo tani jest po prostu obecnie drenowany. Taka jest tak, prawda. bo są silniejsi kupcy, którzy są w stanie podjąć ten towar, i zaoferować wyższe pieniądze. No, prawda jest taka, że mają luźne pieniądze na zerowym oprocentowaniu w euro tak? i zamiast ich trzymać te, te, te wolne środki na, na zerowym albo ujemnym kuponie i tracić na tym, to po prostu inwestują spekulacyjnie w polskie surowce rolne, które wiedzą, że i tak będą drożały, więc kupują na zapas setki tysięcy ton, czyli kilkadziesiąt składów pociągów. No, Ale nie będą tego odbierać na razie, mają to w polskich silosach i płacą załóżmy 20 euro za tonę pszenicy w naszych silosach, ale są i tego właścicielem no i tego, że jakby to prześ, te kontrakty tam giełdowe prześledzić to, to nic z Polski nie wyjechało tak ale tej pszenicy już nie ma to znaczy jest, ale nie jest twoja tak ja bym jeszcze chciał zaznaczyć jedną sprawę mianowicie w niedzielę bodajże był szczyt w Negev gdzie bliskowschodni koalicjanci Izraela spotkali się między innymi w temacie różnych problemów bieżących, nie tylko Iranu, o tym za chwilę może powiem, ale w kontekście właśnie zboża i żywności zasygnalizowano dotkliwe braki surowców żywnościowych, przede wszystkim Egipt i Maroko. 80% dostaw były właśnie z grupy Rosja, Białoruś, Ukraina. 80% zboża. I to jest rozpoznawane jako bardzo duży przyczynek do niepokojów na całym Bliskim Wschodzie. Bo jeżeli w jednym kraju kończą się zapasy, to bardzo szybko kończą się w krajach sąsiednich. No i tutaj te porozumienia tak zwane Abrahamowe mają poważną kartę przetargową na, w regionie rozszerzonego Bliskiego Wschodu e, właśnie jak wspominasz aż do Maroka czyli do, do, do południowych wybrzeży e, Hiszpanii tak naprawdę e, więc potężny zakres e, w takiej no, dziedzinie powiedzmy sobie pokojowej bo głód łączy wszystkich jeżeli tu dojdzie do jakiegoś porozumienia i, no i odblokowania tego zamrożonego eksportu zbóż, który no naprawdę będzie zrodził dotkliwe skutki humanitarne, które Egipt już doświadcza w postaci tych masowych buntów, tak? i tych pochodów i tak dalej, być może nawet ten cały rząd się w końcu po iluś miesiącach SISiego obali, no bo z powodu masowego niezadowolenia. Więc to, to, to są poważne problemy, bo to, to, dopóki masz pełną michę, to nie ma kłopotu, ale jak wiedzą wszyscy konstruktorzy rewolucji światowych, jak micha jest pusta, to ludzie wychodzą na ulicę i znikają wszystkie hamulce. Więc to jest właśnie ten moment i jeżeli porozumienia abrahamowe te, które tam te duże pieniądze umożliwią y, dalsze pokojowe, jak to mówią specjaliści współistnienie, no to gołąbek pokoju wyfrunie z pustyni Negev, pod którą są te tajne laboratoria atomowe i, no i wszystko się zakończy pomyślnie, nie będzie dużej wojny w Europie Ukraina się uspokoi miejmy taką nadzieję co prawda wątłe są te nadzieje ale, ale ludzie w regionie Bliskiego Wschodu na to liczą bo jeżeli to się nie zrealizuje no to będzie nie tyle radykalizacja nastrojów yy, wojennych yy, bo tam nikt nie, żaden normalny człowiek nigdzie nie chce wojny przecież nikt nie chce ginąć od kuli albo od bomby wszyscy chcą żyć ale jak będzie kłopot z zaopatrzeniem w żywność, to wyjdą na ulicę, i wtedy, no właściwie wszystkie scenariusze są możliwe, bo przewraca się władza, przychodzi inna i wtedy już nie są ważne sojusze, wszystko się zmienia, i, no i rzeczy wczoraj niemożliwe stają się nagle możliwe. I ta. E... Na tym właśnie polega ten kłopot, że promieniowanie Ukrainy sięga daleko poza nią samą. Z tego prostego powodu, że ileś milionów ludzi jest żywnościowo uzależnionych od tych dostaw. I, i powiedz mi, że to był przypadek, że akurat niepokoje wybuchły tam i cała ta agresja Putina i to wszystko to szereg prowokacji po to, żeby Putin tam jednak wjechał, żeby go zjeżyć bo kilka dni wcześniej Kamala będąc na spotkaniu właśnie z Żeleńskim zaproponowała mu wstąpienie do NATO, że powinien to zrobić no to był weekend, to była sobota bodajże 19 lutego tak? przed tym poniedziałkiem czarnym gdzie przyjechali emisariusze do Putina wezwani nagle z Doniecka i Ługańska przywódcy tam żeby prosić Putina o uznanie niepodległości tych republik i on natychmiast na gorąco to się na to zgodził no a potem minęły dwa dni 24 rozpoczęła się wojna więc no tu przypadków w tym nie ma e, oczywiście trudno powiedzieć żeby Kamala Harris jako o, sama w sobie wy, tak, oczywiście Prawda? Nie możemy takiego postawić znaku równości. Niemniej, jako dodatkowy czynnik, e, który uruchomił reakcję, która wcześniej już była przygotowana, e, no, można taką hipotezę wysnuć. No, na konferencji notabene pokojowej w Monachium tego typu faux pas, no to jest, e, no, to jest o dużo gorzej niż Will Smith walący spiąchy tego prowadzącego rozdania Oscarów, tak? ale na pewno jest to znak upadku obyczajów tak? na pewno jest to koniec znaku ep epoki no. jest upadek imperium amerykańskiego w działaniu, widzimy to na wielu polach no, ale takiego fopasa, grubasa na konferencji w Monachium to dawno nie było to trzeba powiedzieć jasno no, że to wygląda na coś wyreżyserowanego. Ale skutki, no, wiadomo, no. Takich słów na wiatr się nie rzuca po prostu. Więc coś się wydarzyło, no i dalej, jak to mówią Amerykanie, the rest is history. To wszystko już będzie w podręcznikach. <grych> jak Kolejnym na... tego typu wy wy wystąpieniem to Biden, który proponuje reżimę część w Moskwie. Tak, no i to dementuje. Cała jego ekipa wczoraj spędziła dzionek pracowicie, żeby to wszystko zdementować. Oni to nazywają walking back, czyli tak jakby wycofać to, co wycofać. on a on w końcu powiedział, ja niczego nie walking back, no nothing. Ja, ja tylko wyraziłem swoje szczere e, e, e, emocjonalne i moralne oburzenie tym, co robi Putin. No to przecież było wszystko okej, okay. ja nic nie, nie wycofuję, to wszystko jest aktualne. Jego trzeba wymienić. No, dzisiaj Times podał właśnie w tym zakresie. To była co prawda druga 30 rano, więc Mało kto czyta wówczas. Natomiast Biden zaparł się, że nie przeprosi. No właśnie, no ale weź tu pracę z takim pacjentem. No bo no. jeżeli jest Walking Dead przy mikrofonie, to. Weź tu pracę z takim pacjentem. No, słuchaj, jego ludzi od propagandy. No, jak się mają zachować? No nie wiadomo. Czy je polecenia realizować? Co najpierw gasić, no. co dementować, no nie wiadomo. Otóż gabinet Bidena stwierdził, że jeżeli tak go będzie podżegać Putina do, że tak powiem, do nerwowej atmosfery, to Putin wreszcie stwierdzi, że niewiele ma do stracenia, jeżeli i tak wszyscy go uważają za potwora zbrodniarza wojennego, co też Biden powiedział publicznie. I rzeźnika. I rzeźnika, no tak, i rzeźnika. Takich słów nie się na wiatr, to jest za się nienawiści. I tu nie mówimy o tej publicystycznej, tylko mówimy o działaniach dyplomatycznych. Tego, na najwyższych szczebla. Tego typu wystąpień po prostu dawno, już bardzo dawno temu nie było, bo to jest złamanie wszystkich norm dyplomacji po prostu, cywilizowanych form obcowania międzynarodowego z innymi narodami. Bo to nie są tylko pojedynczy ludzie. Tu nie chodzi o jednego Putina, tylko chodzi o, o zbiorowiska milionowe. Jeżeli chodzi o Rosję, to jest sto kilkadziesiąt milionów ludzi, których przedstawicielem i ich nominalnym szefem jest w tej organizacji zbiorowej, jest właśnie Władimir Putin. No i tutaj nie, nie, nie mówimy o jego osobistych cechach, czy ko kochamy, czy nie, czy nam się podoba, tylko to jest głowa państwa. Tak samo jak prezydent Andrzej Duda jest głową państwa polskiego i nie możemy go postponować, nazywać tak albo inaczej, bo sądy tu i gdzie indziej będą nam na zasadzie pomocy prawnej yy, yy, yy, yy, yy, po prostu dawać wyroki. No, jeżeli za granicą yy, były tego typu przykłady przećwiczone, ktoś za granicą powie, a tu jest wolność, to można wszystko powiedzieć i możemy tutaj zrobić brzydko prawda? i posadzić kupę na głowie na, prezydenta Polski? No nie. Ambasada się o to upomni i poprosi w ramach pomocy prawnej, yy, która przecież są podpisane traktaty, yy, o, o ujawnienie tam personaliów tego człowieka i po, yy, poprzez ambasadę przyjdzie akt oskarżenia z Polskiego Sądu o znieważenie głowy państwa polskiego. No, bo tego się po prostu nie robi. No bo to, to nie jest Andrzej Duda jako prywatna osoba to jest po prostu przedstawiciel trzydziestokilkumilionowego narodu. I tych wszystkich ludzi nie można posponować y, y, przez tę jedną osobę, bo to y, oni są różni, większość z nich jest głupia, tak, brudna, trochę nie, niedouczona, tak, no ale to niestety jest spory kraj w Europie i nie możemy go w ten sposób traktować. Y, jeżeli potraktujemy to poważnie, to na tej samej zasadzie nie można Rosji traktować w ten sposób i, i, i ich prezydenta jako jakiegoś brudasa, obszczymura, bandyty i, i, i nie wiadomo kogo jeszcze. I publicznie to rozgłaszać na, w historycznej scenerii, no bo po prostu to nie przystoi. Możemy z nim prowadzić wojnę. Ale nie odbierajmy mu czci i honoru, bo to tylko przysparza mu siły na poletku wewnętrznym, bo ci ludzie nie mają innego wyboru, te 150 milionów Rosjan, niż stanąć za nim murem, bo przecież ich wszystkich obrażają. No, zgadza no, ta się. Czy... rosną mu notowania wewnętrzne. Właśnie z tego względu, że im, im większy jest atak na głowy państwa, tym bardziej społeczeństwo reaguje na to odwrotnie. No ale to... gdyby teraz Putin ogłosił w tych swoich radiostacjach tak, i tych telewizjach, że z Dutą to on nawet się nie musi spotykać, bo to jest jakiś idiota, fircyk i no, i obrzymur, no to, to w ogóle nie ma z kim gadać. To jak ty myślisz, czy, czy notowania Dudy w Warszawie by podskoczyły, czy spadły? Wiesz, co szczerze powiedziałem, że to jest trudne pytanie. W naszych realiach politycznych nie wiem. No, ale na pewno ale na pewno naklejki pod tytułem Putin idy na chuj na tylnej szybie samochodów nagle by byłyby, tak, w dużym mniej. To jest hit na Allegro ostatnio. Takie są reakcje publiki, i temu się trudno dziwić, bo przecież wiadomo, jak to działa. Nie można się bić żywiołem. To jest po prostu żywioł. Ale jeżeli ktoś cynicznie ten żywioł wykorzystuje, no to chyba można przewidzieć skutki tego i, i jakie Dobrze. sytuacje nim kierują. No, te słowa Bidena po prostu są nie tylko niefortunne, jak mówi prezydent Francji Macron. Ale one ewidentnie pogarszają już i tak złą sytuację. Więc czemu one służą? Czemu? Tańc izraelski zauważył, że spora część tej nagonki yy, rozpoczęła się właśnie w przemówieniu w Warszawie. No Bajdena na Putina. O to mam na myśli. No, no więc kiedy jest już smród, po co jeszcze go powiększać? No chyba to nie, to, to nie, to, to nie jest najczystsza gra, tak bym yy, delikatnie zaintonował. Wracając jeszcze do y, tego szczytu w Negew y, poza tematami y, żywnościowymi i tymi wszystkimi kłopotami, które każdy z sygnatariuszy tego y, spotkania y, wypowiedział, no to oczywiście sprawa irańska. Żeby do tego doszło, do tego spotkania, y, Izrael zaprosił y, Blinkena, ponieważ tylko y, jego osoba była w stanie... Y, skusić e, innych uczestników do udziału, e, a powodem głównym było poszukiwanie wsparcia ze strony USA, e, co do e, rozbrykanego w tamtych rejonach e, Iranu, który to coraz nowe przystawki nakręca i puszcza w ruch, a to coś zbombarduje, a to coś wysadzi i rzeczywiście, jeżeli się śledzi te wydarzenia, no to nie pozostaje dłużny Izraelowi i raz po raz jakieś tam sabotaże wykonuje, co coraz bardziej rozjusza Izrael i jest przyczyną niecierpliwienia. No i na dodatek jeszcze w tym świecie arabskim w związku z tym z pokracznymi sankcjami na Putina także widać potężne rysy bo Arabowie historycznie są ze sobą mocno skłóceni mają rozbieżne różne interesy partykularne, ale teraz te rysy jeszcze bardziej się pogłębiły i te układy Abrahama no ewidentny widać braki w tym porozumieniu tych nieobecnych, prawda, których tam nie ma, bo są Emiraty a nie ma na przykład Saudów nie ma Kataru, no, a Katar jest konieczny, jak on e, uprzywilejowany sojusznik, niedawno mianowany przez Blinkena na to stanowisko, sojusznik stanów zjednoczonych, strategiczny, no jako eksporter e, skroplonego gazu do Europy, tak, no ale w tych porozumieniach arabskich go, ich, ich nie ma bo mają bliżej do Iranu. Więc to te pęknięcia wielokierunkowe poprzez drastycznej, drakońskiej, bezprecedensowe sankcje gospodarcze, te finansowe nałożone na Rosję, są naprawdę bardzo głębokie i z biegiem czasu wygląda na to, że będą się pogłębiały. No bo partykularne interesy na przykład Saudów i chociażby największego eksportera skroplonego gazu, czyli Katarczyków, chyba w tym krajobrazie brakujących, brakującej energii w bilansie no nie znikną. Będą się tylko, ich atrakcyjność będzie się powiększała. No ale widać siłę przyciągania do bloku chińsko-rosyjskiego, Katar ewidentnie w tamtą stronę ciąży, więc te rachuby Europy, że kupimy yy, tańszą ropę i gaz skądinąd od Saudów i od <śmiech> nomen Katarczyków, tak jakby z tej perspektywy Bliskiego Wschodu wyglądają nachybione, bo ich w tym porozumieniu Abrahamowym po prostu nie ma. Oni tam nie zostali zaproszeni, bo nie mają w tym żadnego interesu. No zgadza się. Jeszcze y, temat irański przewinął się przez wypowiedź dzisiaj cytowaną Josefa Borela. Y, to jest szef polityki zagranicznej Unii, który sygnalizuje, że już wydawało się dwa tygodnie temu, że rozmowy w Iranie znajdą pomyślny finał, a tu nie. Y, rozgrywają się dwie kwestie, czyli sankcje na Rosję, która nie chce zrezygnować z handlu z Iranem, głównie tutaj w surowcach energetycznych. Oraz drugi temat, czyli status tej organizacji Strażników Rewolucji, irańskiej organizacji, która jest póki co na liście organizacji terrorystycznych jako główna. Natomiast Stany Zjednoczone są gotowe do wykreślenia ich z tamtej listy, co znowu niesamowicie drażni Izrael i nie chcą się na to zgodzić, ponieważ Iran za ich pośrednictwem dokonuje wielu akcji militarnych i terrorystycznych w regionie. No i jest tu zgrzyt. Także mamy dwa powody, sankcje na Rosję i status organizacji tych strażników. I w tym momencie wszystkie sprawy stanęły. I tutaj Jacques Borel mówi, że jeszcze dwa tygodnie miało być fajnie, a teraz nie wiadomo, czy w ogóle to dojdzie do końca. No, gdyby nie rozstrzelano na neutralnym gruncie na lotnisku Sulejmaniego, to być może jeszcze by istniały jakieś szanse. Ale IRGC, któremu historycznego dowódcę i twórcę tej formacji zwyczajnie zlikwidowano z naruszeniem wszystkich reguł cywilizowanych prawa międzynarodowego, no, Irańczycy nie mogą się cofnąć ze względu na utratę twarzy wobec własnej populacji chociażby. Już nie mówię o tym wydźwięku międzynarodowym. Więc e, e, e, i, Irańczycy z z, tej, z z tego piedestału swojej organizacji tej elitarnej tych strażników rewolucji no nie zdejmą po prostu nie są w stanie z tego zrezygnować po śmierci Sulejmaniego, to jest wykluczone tego się nie da przeprowadzić, to jest tak jakby takie świętokradztwo, które jest niewybaczalne po prostu no to zgadnij jaki będzie wynik tych rakowań. no właśnie to coraz bardziej wydaje się że słabe, dlatego że Jacques Borel kończy to wypowiedzią mianowicie taką, że jego doradcy kursują między Teheranem, Wiednim i Waszyngtonem, próbując połączyć to wszystko w jedną całość. Czasem myślą, że już się im udało, a następnego dnia znowu, że nie. Natomiast Departament Stanu powiedział w ubiegłym tygodniu, że Ewentualna umowa może być bliska, ale oczywiście z drugiej strony myślę, że to jest wersja izraelskiej dyplomacji, że nie jest to ani nieuchronne, ani pewne i wówczas Waszyngton jest gotowy do przejścia na plan B, jeżeli Teheran nie ustąpi. A plan B to wiemy z naszych wcześniejszych tak. audycji co oznacza. To on, jest wypowiedź z dzisiaj, Borela. On się zrealizuje. Ja nie, nie twierdzę, że Joseph Borel jest czynnikiem negatywnym, że on działa w warunkach złej woli. Zakładam i tak wygląda na to, że jest absolutnie szczery i on chce doprowadzić do porozumienia w interesie Europy i całego świata. Ale no jest na to za krótki, bo są poważniejsze, jakby, zaszłości historyczne. I ja, moje rokowania są sceptyczne co do tego. Kwestia tylko czasu, kiedy się zrealizuje ten scenariusz negatywny. Na razie wygląda na to, że jeszcze musimy trochę na to poczekać ileś tygodni, nie, krótkie miesiące, kiedy to zacznie się gotować. I będzie się gotowało jeszcze w tym roku. Moje pytanie takie na gorąco dla Ciebie. Jak, bo to już będzie się zdecyduje w tym tygodniu, ten no, ostry wiz, taki już na, po całości. Czy Europa będzie kupowała ropę i gaz za ruble? Czy będzie kupowała? Wydaje mi się, że Niemcy kupią na pewno. No bo na razie... Na razie oficjalne stanowisko zarówno Scholza, jako y, szefa y, Niemiec, jak i w ogóle grupy G7 mówi, że nie stoimy frontem y, jednolitym i nie ma mowy, nie będziemy płacić za ropę i gaz od Putina inaczej niż w euro. A on mówi, że od soboty, czyli do, od końca tego tygodnia, zgodnie ze swoją rekomendacją, no, będzie przyjmował tylko opłatę w rublach. Więc jak nie płacicie, no to zakręcamy kurki. no Przecież nie będziemy sprzedawać towaru, za który nie będzie zapłaty. Pytanie, jak duże są zapasy w Niemczech? Moim zdaniem są na poziomie poniżej 1 trzecia. No, nie. Że jakiś czas tam mogą, czyli nawet jeszcze mniej, tak? Trochę więcej, ale tu nie chodzi o zapasy bieżące. Chodzi o to, że no, ale... kończy się, to jest ten naj, to jest, Znajdujemy się w, w kalendarzu, w momencie przełomu, kiedy kończy się sezon zimowy, czyli okres opróżniania zbiorników, no bo zimą jest większe zużycie z powodu ogrzewania, tak? i zaczynamy napełniać zbiorniki na kolejny sezon, czyli na zimę. To się zaczyna od kwietnia mniej więcej i trwa mniej więcej do sierpnia, września no i wtedy zaczyna się kolejny sezon grzewczy i wtedy zbiorniki powoli zaczynają się opróżniać do kolejnej wiosny, no to tak jest co roku no bo taki jest cykl klimatyczny, tak gdy pory roku następują niezmiennie od milionów lat po zimie następuje wiosna, lato jesień i znowu to samo, więc to nie jest nic nowego, cykl zaopatrzenia w energię tak właśnie wygląda i ten moment przełomu jest bardzo istotny, bo po zimie są, jest minimalny stan w zbiornikach. Putin mówi, no skoro taki jest, tacy, takie są warunki, no tego tutaj z, no, zablokowaliście nam wszystkie pieniądze i wszystkie rezerwy, no to teraz przyjmujemy opłatę tylko w rublach. No i Od 1 kwietnia właściwie należy rozpoczynać właściwy sezon napełniania zbiorników. My teraz dostarczamy gaz na maksymalnej przepustowości, czyli tłoczymy tam do Waszych tych zbiorników, sobie napełniacie i wszystko jest okej, okay. no ale jak nie będziecie płacić w terminie, no to... Nie będzie towaru. To nie będzie towaru, no i przyszły sezon grzewczy za pół roku będzie wyglądał słabo. Czy zdążymy napełnić te zbiorniki dostawami zakontraktowanymi w Katarze? To jest dobre pytanie, bo Niemcy, przypomnę, tydzień temu były. I tak minister gospodarki, pan Habek, wynegocjował na gorąco, bardzo, no to jest chyba rekordowo, jeżeli chodzi o wolumen, kontrakt na dostawy skroplonego gazu ziemnego z Kataru. Tu mu pomagali trochę Amerykanie. Więc yy, on mówi, że no, na ten sezon ma zapewnione dostawy i wszystko okej. Okay. To jest prawda, na ten sezon ma zapewnione dostawy, ale przypomnę, że wiadomości płynące z Berlina od poniedziałku są takie, że jest on jednym z głównych oponentów tego radykalnego stanowiska wobec Putina, tej nagonki na Putina i to jest jeden z tych najważniejszych, Obecnie polityków niemieckich, którzy znajdują się na cenzurowanym, bo on wygląda na agenta Putina, on go de facto broni i mówi, że nakładanie kolejnych sankcji no jest wielkim błędem, a już w ogóle wyłączanie tych negocjacji na temat płatności no to jest kolosalna, to jest gwarantowana porażka, bo to będzie kłopot. Czyli sam główny negocjator tych dostaw chyba nie wierzy w możliwość domknięcia budżetu tego bilansu energetycznego bez Putina. I ma rację, bo to po prostu liczbowo się nie spina. Ktoś będzie musiał mieć po prostu zimno w domu. Jeżeli nie zgodzimy się teraz na warunki Putina, no to następnie... Tak i to już wiadomo teraz i ja dodam jeszcze informację dzisiejszą prezesa Polskiej Grupy Górniczej, że on się stara i tu poprawia wyniki, zwiększy wydobycia, tam milion ton i tak dalej, to wszystko są didaskalia, bo nie jest w stanie e, uzupełnić ziejącej luki na polskim rynku 9 milionów ton węgla, który był do tej pory importowany z Rosji, po prostu z tego rynku znikło. No i nasz bilans energetyczny węglowy się nawet nie dopina, chociaż jesteśmy teoretycznie, moglibyśmy być największym producentem, wydobywcą węgla kamiennego w całej Europie, bo mamy największe zasoby. Ale żeśmy z powodu zielonej energii ochrony klimatu te wszystkie kopalnie, podobno nierentowne, zwyczajnie wyłączyli, co to znaczy zasypali, zalali wodą i do widzenia uruchomienie kopalni trwa pół roku, a może półtora roku. No jest to sabotaż w pełnym tego słowa znaczeniu. No to, jest, że to wynika z polityki, ale tak czy inaczej... To, to... to jest harakiri, po, nazwijmy to na, po, poprawnie. To jest harakiri, czyli dobrowolne samobójstwo przy użyciu ostrego narzędzia. Na widoku publicznym. Myśmy to sami sobie zrobili. Myśmy w znaczeniu Matołóż na szczycie no, tak zwanym klimatycznym, gdzie w Katowicach, w stolicy polskiego węgla, żeby wszystkich maksymalnie... mówić, tak? No. Tak to się odbyło. A jeszcze Niemcy pisali wtedy artykuły. To tak, kominy dymią w czarnym czarny zagłębiu, tak, brudasy Polacy, palą brudnym węglem w Katowic. Katowic, stolica polskiego węgla, musimy to zlikwidować. Tak to się odbyło. Moja, pamiętam, pamięć, to moja pamięć tak daleko sięga, zobacz pan. <laughs> to zaledwie kilka lat temu było. I Mateusz tam występował jako wielki rycerz czystej planety i czystego powietrza. No i zobacz, jakie mamy czyste powietrze teraz. No, Będzie chłodno. Będzie chłodno i będzie problematycznie w tym wszystkim. No ciekawe, czy benzyna będzie po 8 i będziemy palić chrustem, czy cokolwiek innego, ale wybacz, bilans energetyczny, tak jak każdy inny bilans, jak wiadomo panu Modzelewskiemu, to do pewnego punktu to jest takie elastyczne, że tu można trochę podkolorować i tak dalej, ale jak brakuje tych kilowatów, kilowatogodzin i kilokalorii, no to za cholerę z tego z gumy się nie da naciągnąć. Bo Myślę, że... jest, ten, jest ten prąd jest ta energia, albo jej nie ma właśnie to miałem na myśli w tym sformułowaniu z zeszłego tygodnia oleum z czajnika i gaz z balonika niewiele tego widzisz pan propaganda to może nadmuchać do pewnego momentu, a potem kto w to uwierzy to, to sam jest dmuchany <śmiech> Tak, i to jest kolejny z elementów właśnie tego polskiego resetu gospodarczego, bo do tej części żeśmy teraz przeszli. Czyli, że co? Gospodarka niedoborów, też taki odcinek był. To już miesiące tak. temu. Dawno, dawno. Co możemy tutaj też zaobserwować, to te rzeczy ze względu na szybko zmieniający się świat że te sprawy, które nie do końca wydają się zrozumiałe w jakimś momencie, po prostu sprawdzają się w coraz krótszych okresach czasu. No bo takie są napięte plany, panie. Tutaj jest taki zapieprz, że nawet taczki nie ma czasu załadować. No i ja sobie przygotowałem artykuły tylko z dwóch dni i tego było sporo. To oczywiście nie wszystko, ale te najważniejsze rzeczy, bo tak się składa, że o tych rzeczach istotnych jest kilka, kilka artykułów i najlepsze są analizy, które już zbiorą wszystkie te rzeczy i zrobią jakieś podsumowanie, bo bieżących wydarzeń jest praktycznie pełno. Po południu pojawił się artykuł na temat wystąpienia Erdogana, inaugurującego rozmowy pokojowe, że ma nadzieję, że te wszystkie tragedie się teraz zakończą, że obie strony, rosyjska i ukraińska, przystąpią do rozmów z dobrym skutkiem. A przedłużanie konfliktu nie jest w niczym interesie, także to są oczywiste oczywistości. No, i że teraz to jakoś pójdzie z górki, więc zobaczymy. To jest na, na dzień dzisiejszy. Widać, że jakieś tam wolę y, y, pogodzenia się istnieją. Jak to będzie naprawdę dni dziś? Zauważ, że Erdoan jako gołąbek pokoju jest mocno kontrowersyjny, bo on siedzi w rozkroku. Między wschodem i zachodem na tym Bosforze i ciągle nie może się zdecydować. On też wie, jak się szmugluje ropę. Tak, za, ale kolaboruje na przykład z Putinem, bo kupuje od niego te, te systemy antyrakietowe. Amerykanie nakładają z tego powodu na niego embargo i anulują dostawy swoich odrzutowców, za które tych F-35 najnowocześniejszych, za które on już zapłacił, oni to anulują w ramach sankcji i grożą kolejnymi, ale podsuwają marchewkę, jak dogadasz się tutaj, oddasz te, nawet już nie do Putinowi, żeby tutaj nie robić za, za wielkiego rozgardiaszu, swojemu przyjacielowi w Kijowie to odeśli żeby było ok, bo przecież masz umowy z Żeleńskim bardzo lukratywne dostawy między innymi od swojego zięcia te drony nowoczesne Bayraktar no ten zięć nazywa się Bayraktar to jest od jego nazwiska nazwa fabryki najlepszych dronów wojskowych na świecie chyba produkowane są właśnie w Turcji i dostarczane w bardzo skutecznym zwalczaniu między innymi wozów opancerzonych i czołgów, to są pogromcy tak naprawdę e, tych e, środków Putina e, w, na Ukrainie. No to jest Turcja i Putin jest mocno zdegustowany i parakrotnie już przypominał o tym. Erdołanowi, że no, się kolegujemy i tutaj dostarczamy ci uzbrojenie, ale na Ukrainie to, to byś przestał eksportować te swoje drony. A on mówi, no nie, bo tutaj mamy kolegów w Kijowie i to musimy w ramach NATO realizować nasze zobowiązania. Więc to jest mocno niekomfortowa sytuacja, całkiem niejasna i teraz Erdoğan jako ten rozjemca konfliktu wojskowego, w którym sam pośrednio uczestniczy, bo ma interesy już od niepamiętnych czasów, od kilkuset lat, w kilku wojen krymskich. To jest kolejna odsłona tej samej historii. Turcja ma roszczenia co do Krymu. Ja nie mówię o opanowaniu Krymu, ale Krym dla nich jest po prostu bardzo niebezpiecznym portem wojskowym. Zagraża ich bezpieczeństwu na morzu. I Turcja oczywiście bardzo negatywnie zareagowała na rosyjską aneksję Krymu. I nadal przy tym stanowisku obstaje mało tego. Ma zaproponowane kontrakty na wydobycie i przeróbkę i tam transport rop, yy, yy, gazu ziemnego na szelfie wokół Krymu, gdzie znajdują się potężne zasoby gazu ziemnego okazuje się, należące, nominalnie należące ter, wedle traktatów do tej pory obowiązujących dowód terytorialnych ukraińskich, a obecnie pod władaniem rosyjskim. Prawda? To są sporne rzeczy. Turcja ma tam przyobiecane i już zawarła takie wstępne kontrakty z kontrahentami z południa różnymi i także europejskimi na eksplorację i dalsze, na wydobycie i transport tego gazu, eksport do Europy. Te projekty no, są w przygotowaniu. Jeżeli teraz blokada eksportu rosyjskich węglowodorów, głównie gazu ziemnego do Europy stanie się faktem, to no, te projekty nagle staną się realizowalne i priorytetowe dla bezpieczeństwa energetycznego Europy całego kontynentu. No i pytanie, jak się wówczas zachowa Erdoğan. Ja już Ci odpowiadam, bo ja patrzę w tych rozgrywkach, jak oni tam między sobą rozmawiają, wielcy szachiści na dwa, trzy ruchy do przodu. Przeważające szanse są, wskazują na to, że Erdoğan się zbiesi i, z, i wróci z powrotem w objęcia NATO i będzie w stosunku do Rosji agresywny. No, to właśnie, są takie przesłanki. Właśnie z tego powodu, a najważniejsze decydujące motto jest takie, że jemu bilans energetyczny, bilans żywnościowy mu się spina, nie ma problemu z Ukrainą, ale bilans energetyczny idzie w gacie, bo jest ogromnym importerem netto tej energii i teraz musi zdecydować, czy znajdzie się w strefie embarga na wydmuchu bez możliwości alternatywnych dostaw energii, no bo jak będzie niegrzeszy, to Putin mu zakręci rurę, czy y, wystąpi z y, opcją, że tak powiem, wyprzedzającą, zaatakuje Putina i, i wtedy zyska jakieś dodatkowe koncesje z innych źródeł zaopatrzenia. No tutaj mi się kojarzy właśnie <śmiech> y, pewna wizja Krzysztofa, bo <śmiech> to jest znowu zbieżne. Zauważ, że Turcja, podobnie jak będąca w fazie rozpędu, bo to jest młode społeczeństwo, które bardzo szybko urosło, tam jest średnia wieku bardzo niska, bo wiele milionów nowych obywateli tam się urodziło, ogromny przyrost naturalny w ostatnich latach. Przypomina to, że tak powiem, dynamikę Chin, które są także żarłocznym, importerem energii potrzebnej do rozwoju przemysłowego i ze względu także tego demograficznego. No i co w tym momencie? Bardzo dobre pytanie. Energia jest niezbędnie potrzebna tak samo jak żywność. Energia, czyli ropa i gaz ziemny plus żywność, czyli głównie chodzi o tu pszenicę i te inne zboża. To są podstawy funkcjonowania gospodarek ekonomii, to wiadomo, od tysięcy lat. Tu nie ma nic nowego. To jest w Starym Testamencie napisane w tych przypowieściach o Egipcie, o tym tam, prawda, ogromadzeniu zapasów na siedem lat chudych. Michilnowi. To jest ten sam scenariusz. Pytanie, no 7 jak... Siedem lat chudych teraz, tak? Jak zachowa się sułtan, nowy ten, ten, jakby spadkobierca egipskich władców w tej sytuacji? Czy będzie, no jak zareaguje? No to jest, to jest wild card, to jest joker, nie wiadomo. Powiadam, z mojego punktu widzenia przeważające szanse wskazują na to, że zdradzi sprzeniewierzy się tym wcześniejszym zapowiedziom te, tego ocieplenia gołąbka pokoju z Putinem i po prostu y, zawistuje na ostro y, jako ten y, no, atakujący NATO od Rosji od południa. Dlatego, że ma atuty po temu, a chce bronić swoich interesów y, dalekosiężnych. Y, y, y, chce wprowadzić nowy, bezpieczny kanał zaopatrzenia w energię dla Turcji, żeby nie być już zależny od, od koniunktury chwilowej. Że tutaj, to, Mamy tutaj y, odważną tezę i y, to z dwóch źródeł, z racjonalnego i zupełnie innego. Będziemy to, to śledzić, jak to się będzie rozwijać. Ważne jest jeszcze to, że w Turcji jest inflacja przebijająca 50% w skali rocznej. To jest no, on, jest na... on jest w sytuacji przymusowej i jakąś operację wojskową musi przeprowadzić, bo inaczej mu się naród i zbuntuje i utraci władzę. Więc musi znaleźć wspólnego wroga. I teraz pytanie, kto jest tym wrogiem, tym najbardziej gorącym? No, Zachód podpowiada, Putin ten się nadaje do wszystkiego, ale nie ma tych przesłanek, yy, tak powiem, organicznych po temu. Na razie negocjujemy. Jeżeli się ten spokój przewróci, Próbowaliśmy. Putin okazał się, no no, niestety, no widzicie, my tutaj z Żeleńskim próbujemy, ale Putin się zbiesił i nie chce się dogadać. No to, pff, no to co mamy do wyboru? Słuchajcie, mamy nowego wroga. <ścoughs> A dalej to już jest znany scenariusz. I nie chodzi o to, czy on jest dobry, czy zły, jakie tam ma... Chodzi o długoterminowe bezpieczeństwo narodu, 80 iluś milionów i jeszcze kilkudziesięciu milionów diaspory tureckiej, prawda? Erdoğan walczy... 10 milionów w samych Niemczech. Tak? To kiedyś było chyba tak. znacznie więcej. 100 milionów turasów jest na świecie rozsianych ponad. Oni, i plus te ludy turkojęzyczne na, na, na szeroko pojętej Azji, które będą y, stanowiły, bo potencjalnie stanowią takie źródło niepokoju typu Azerbejdżan prawda? i nawet do Chin typu, y, wiadomo, ta, tam są mocne wpływy y, turkojęzyczne właśnie na tych dalekich stepach, w tej prowincji tam na zachodzie e, Chin, gdzie tam obozy koncentracyjne budują, przecież oni mówią praktycznie po, po turecku. Taka jest prawda. Islam. Jaki islam? No właśnie z, tej, e, z tego promieniowania Imperium Osmańskiego, aż sięgający do dalekiej Azji, do Chin właściwych. I oto teraz idzie rozgrywka, bo, bo, bo, bo huma, prawa humanitarne są, prawda, złamane i tak dalej. Ale Chińczycy z Pekinu na to patrzą jako na, na, na piątą kolumnę innowierców, jako, jako tak chiński Kurdystan, tak? Erdogan ma swój Kurdystan u siebie na południu, a Chińczycy mają własny Kurdystan na zachodzie. Ten sam problem. Tylko że od... jesteśmy na dalekim wschodzie jeżeli już jesteśmy na Dalekim Wschodzie, to odezwał się moim zdaniem drugi kanarek. Dzisiaj do mnie trafiła ta informacja na temat Wysp Salomona. Ona może ma już kilka dni, nie wiem tego na pewno. Natomiast nastąpił radykalny zwrot Wysp Salomona z jako brytyjskiej wspólnoty wyspy tak, do Chin kontynentalnych. Czyli tak. To, to, jest jest taki Salomonowy sygnał. to jest Salomonowy wybór i z, zwyciężyli Mandaryni swoją cierpliwością, swoją dyplomacją, swoją konsekwencją, swoimi pieniędzmi. No i Salomon wybrał jak zwykle <zyszłość> przyszłość. Tak? I Salomon jak zwykle ma rację długoterminowo, długofalowo. Długosiężnie. Na, na dziś nie widać tej konsekwencji, ale Salomony się obronią. Ja Wyjdą... ja sądzę, że to jest już jakaś wizja przyszłości. Może nie tej najbliższej, ale już w znaczącej perspektywie tutaj strategicznej. Zauważ, że Turcja oprócz tego, że ma ten problem na Morzu Czarnym. Z Rosją. To jest też najważniejszym graczem w sensie tym globalnym, jeżeli chodzi o te napięcia etniczne na sz, y, szeroko pojętym kontynencie euroazjatyckim Azji środkowej. Bo tam ma y, ogromne wpływy w islamie y, i też y, w sensie językowym tego pokrewieństwa migracyjnego tych różnych ludów tam y, turkojęzycznych, pokrewnych typu Azerowie i inni tam yy, podobni. Tu widać yy, w, rozłam między yy, na przykład Kazachstanem i Uzbekistanem. I yy, z, z, zwróć uwagę, Kazachstan opowiada się po tej rewolucji dokonanej, po tej czystce, prawda, tej, tej, tej próbie obalenia władzy i tam szybkiej rypoście Kremla, ewidentnie już jest w stajni ponownie moskiewskiej i nic nie mówi na temat wojny na Ukrainie, natomiast sąsiedni Uzbekistan absolutnie nie chce mieć nic wspólnego ze stanowiskiem Rosji i potępia działania rosyjskie i wpisuje się w, faktycznie w narrację natowską, chociaż ma liczące się interesy wciąż w orbicie Moskwy. Więc bardzo ciekawe zjawisko, prawda? A moim zdaniem tu punkt ciężkości tej, tych animozji wciąż przebiega przez linię etniczną, religijną. Czy widać, że ostatni mar maruderzy zajmują pozycję yy, to czegoś się przygotowując? No ewidentnie Uzbekistan jakby wpisuje się w tę y, politykę turecką, y, tych ludów muzułmanów, y, y, y, księstwa czy tam ten, ten, mocarstwa tureckiego. A Kazachstan wpisuje się w wielkomocarstwowość rosyjską, więc. Te ślady historyczne mają potężne znaczenie, bo kiedy nie ma tych napięć, to, to wszystko jakby znika i oni są bardzo z siebie podobni i razem piją wódę, tak, i nie ma żadnych tutaj animozji. A kiedy się zaognia, no to nagle wybucha na spór graniczny, nie wiadomo dlaczego. Więc no te stare z zaszłości historyczne przed, sprzed kilkuset lat, przed tysiąca lat, wciąż są żywe, no bo kultywuje je właśnie kultura, język, co ma potężne znaczenie, tak między innymi właśnie na Ukrainie, to pęknięcie językowe między tym żywiołem ukraińskim, a rosyjskojęzycznym. Zbliżamy się już powoli do, do końca czasu. Nowego tematu już raczej nie, nie zaczniemy, ale rozmawiamy relatywnie często, bo co tydzień, więc powinno się zmieścić następnym razem. Kto wie, co nas znowu spotka przez najbliższe dni. Zobaczymy no wiesz, że jest gorąco i na pewno ci nie jest, zabraknie jest. Nie, nie zabraknie ci tematów do rozmowy, no bo przecież wciąż masz w oczach znaki zapytania, co będzie jutro no tych punktów zwrotnych naprawdę jest wiele i one są niejednokrotnie zaskakujące dla osób, które nie śledzą tych wątków, może to być trudne do ogarnięcia, ale tak nie jest wystarczy trochę poczytać i i troszkę się rozjaśnia, aczkolwiek zagadek nie brakuje, bo nie, nie wszyscy, tak jak Unia Europejska, informują o swoich zamierzeniach przeciwną stronę na łamach gazet. Jak to czytać? Co czytać? A to nie można tak pooglądać, żeby tak na obrazku tam pokazali? To trzeba czytać? No tak, tak. Ja już czasem nie wiem, co powiedzieć, bo te, te historie są niejednokrotnie na tyle zaskakujące pod tym względem, że wydawało się, że takich głupot się nie da zrobić, a tu jednak da się. No widzisz, jak masz do czynienia z głupolami, no to wszystko się da zrobić. Różnego typu kompromitacji i dziwnych wyskoków nie brakuje. Ja się tylko obawiam o tą naszą gospodarkę, jak ona to wszystko wytrzyma. Jak my wytrzymamy z, z nią, z tą gospodarką w obecnym kształcie coraz większych deregulacji i chaosu gospodarczego? Możesz być spokojny. Gospodarka jako taka przetrwa. To znaczy twoje egzystencjalne potrzeby się nie zmienią, ale zmieni się jej sposób działania i organizacji. Po prostu będzie inaczej. To już ewidentnie widać. Na pewno czekają nas radykalne zmiany. A jak będzie, kochany, dokładnie, jakie będzie kolejne rozporządzenie ministra, no to nie pytaj mnie o tego treść, bo tutaj nawet Modzelewski wymięka. No tak, przeregulowanie systemu podatkowego w czasie jego obowiązywania, no to jest ciekawy patent. No, to sam wierzę, że ten, ten, ten, mamy, że tak powiem, kociakwik na wszystkich kierunkach. A ja... no to, że Jakoś się do tego ustawimy. Nasze zalecenia, o których tutaj wspominamy niejednokrotnie, są ciągle aktualne. Żeby nie powiedzieć, że coraz bardziej. No są coraz bardziej, co widać na półkach. Póki co w Hiszpanii czytałem w tym tygodniu strajki kierowców ciężarówek doprowadziły do braki, braków w produktach spożywczych. Także no to, tego typu historie będą też grane. To będą grane i rząd zareaguje, wprowadzi limity, nakazy i te i reglamentacje. I no to, to wszystko nas czeka jeszcze w tym roku. No to jeszcze kiedyś mi się przypomniało właśnie y, y, odnośnie tych cen regulowanych. Ircha, inspekcja robotniczo-chłopska, która kontroluje, czy ceny i warunki sprzedaży towarów i usług są y, zachowane. Prawda? I w Biedronce Ircha przychodzi, proszę Ciebie, kilku tych pacjentów w beretach. Tak, z biało-czerwonymi krawatami i tego. I patrzą, czy wszystko jest dobrze etykietowane, ile to kosztuje, a że pana, to są ceny urzędowe regulowane, czemu to jest droższe. miało być 5 złoty tańsze. Bo to jest prawo rynku. No, pana, nie uznajemy żadnego prawa rynku. To ma być tyle. No to, to jest tyle i nie ma na półce. No i, i ta. I sklepowa daje na zapleczu. Kotlety jest pod lady. No. Tak to wyglądało i tym razem też się tak zdarzy, bo, no bo jak zna, znasz naturę, to ona pustki nie znosi. Wobec tego popyt musi się gdzieś spotkać z podażą nawet na tym śmierdzącym zapleczu. No bo <śmiech> Skoro no nie to da... trenowaliśmy. Skoro się nie da od frontu, no to <śmiech> trzeba od, od zakres. O tak. No cóż, my już jesteśmy po godzinach, także pożartować sobie można i nawet należy, bo na ciężkie czasy humor jest przydatny, czego sobie i Państwu życzę. No i ja to Błogosławię swoim ciężkim słowem. I tymczasem... Nie wiem, czy powodzenia. ktoś to potraktuje poważnie, czy nie, bo to już chyba jest nielegalne. Wiesz, że ja, ja mam logo, które jest... W Ach, w oczywiście. To zostało zabronione. Nie ma już ostatniej litery alfabetu. Ja cię przepraszam. Nie wiem, ona nie występuje. Stałem się graficznie nielegalny. <śmiech> Nigdy tego nie przewidując. Ale zobacz, jak ja jestem przewidujący. Czwany agent Putina. Bo kilkanaście lat temu takie logo sobie namalowałem i patrz pan... Podwójne Z. Nie wiadomo, kto nie. od kogo ściągnął, to może Putin odebrał, ukradł. nie wiem. Bo... Chyba nie będę się upominał o tantiemy, bo wiem, że, że nie respektuję. Nawet szyld McDonalda ukradł i mówi, teraz to nasza fabryka będzie tutaj. Skoro Amerykanie to porzucili, to my pod szyldem McDonalda, pisanego cyrylicą, będziemy własne tutaj produkty sprzedawali. Zobaczy, myślę, że chyba... Co do praw autorskich i tantiem za używanie nielegalne mojego logosa, nie pozwę Rosjan, bo jeszcze by mnie Ukraińcy zastrzelili po drodze. Lepiej już w te tematy nie, nie wnikajmy, to może następnym razem. Na razie udało się tak skupić troszkę na gospodarce. To jest moim zdaniem temat trochę lżejszy od tematów wojennych. Bo tematy wojenne, no niestety, kosztują e, każdego dużo emocji tego, który m, świadomie podchodzi do sprawy. W przeciwieństwie do niektórych e, doradców naszego naczelnika, który e, jest taki orzeł, który proponował małą wojenkę z Putinem, e, pomijając tam drobne straty, kilka e, upadłych rakiet na jakieś większe miasta. ale się tam Są tym... i takie e, indywidua proszę Pana, jakby tak odbić te wszystkie ziemie aż do Smoleńska, to kto się tam by martwił jakimś tam Otwockiem, kurde, z Kierniewicami, tam spadnie kilka rakiet, ale zobacz, ile tam mamy milionów hektarów, tam, ile tej kukurydzy, ile tej pszenicy tam będzie rosło, jejku. Strzeż się, strzeż się takich wariatów, obchodź szerokim łukiem, bo Przecież to gołym okiem widać, że obiecują Ci złote góry, no, na, na Marsie. No i, y, martwi mnie to, że tak y, wielu się ich objawiło, którzy nie, nie widzą tej całej sytuacji, proponując nam jakieś y, potyczki, jakby nie było z mocastem atomowym już przecież nie boimy się go i to nie będziemy tutaj sikać ze strachu, że nas zbombarduje, ale no bądźmy jakoś troszeczkę minimalnie bądźmy radni. Poważnie, bo... Sprowadziliśmy minimum 2 miliony wojennych uchodźców. Spójrz na tych ludzi, na te tragedie. Czy, czy chcemy to dalej eskalować? Czy chcemy to dalej rozszerzać? Chcemy większych ofiar, chcemy większych strat? Naprawdę tego chcemy? Także radzimy się pewnym doradcom zastanowić nad tym, co mówią, bo komuś się może pomysł spodobać. Niektórzy emerytowani genera generałowie też mają takie Tutaj tak, ja już, nie, ja już nie chcę wspominać, którzy no. to są to przecież wiadomo, widać ich te, ewidentnie wykonują dziennik kurewską pracę naganiaczy śmierci no, to są goście, którzy chcą koniecznie, nie wiem, nabić kolejne miliardy zamówień na, na uzbrojenia czy, czy, czy oni to naprawdę wierzą ja, ja wiem tylko jedno, że prostym ludziom tym ofiarom tego wszystkiego, którzy za to muszą zapłacić swoim życiem, zdrowiem, majątkiem osobistym i przyszłością, to ta wojna i każda inna się nie uśmiecha, bo każdy by chciał jakoś tam przeżyć te, te ileś lat, które mu zostało i to wszystko. Ale ktoś jednak przedo tej wojny i ją nagania i, i, i patriotycznie nas tutaj prowadzi na front i z jednej, i z drugiej strony i tutaj ofiarnie na ojczyznę będziemy ginęli i wszystko będzie dalej już proste i idziemy prosto do nieba. No. Wyobraź sobie, że Modzlewski nawet o tym wspomina w swoim artykule, że ta wojenna atmosfera podgrzewana jakoby to nasza wojna była oczywiście z wielkim sarkazmem, powoduje, że większość ludzi w pewnym momencie może przestać się stosować do tych reguł gospodarczych i po prostu zrezygnować z tego, użerania się z, z tematem, jeżeli mają problemy z surowcami, z energią, z cenami, ze zbytem i tak dalej. Jest to rzecz kłopotliwa. Ja mam nadzieję, że to się jakoś lepiej rozwiąże niż, niż eskalacja tych wszystkich problemów. No ja też mam taką nadzieję i niezmiennie przy niej pozostaję, bo przecież nie będę uciekał, dostaję takie pytania, dokąd jest bezpiecznie tak? i co, co wybrać, bo to ewidentnie idzie w kierunku bijatyki. A ja mówię, ja nigdzie nie będę uciekał, bo już nawet nie, nie mam na to ochoty, nie mam siły. Nie, nie, gdzie się schowam? Jak przyjdzie naprawdę poważna bijatyka, to i tak wszystko zbombarduje, będzie nam wszystko jedno. Ale... ale Jakoś sytuacja... tam prowincja zawsze jest rozwiązaniem. No, ale bieda, wiadomo. Ale powiem Ci, że y, y, patrząc na to, y, na to planowe Zacięcie na to, napuszczanie, takie szczucie nienawiści, sianie tej, tej niezgody, zbarykadowanie jakichkolwiek możliwości cywilizowanej rozmowy. Jestem mocno zaniepokojony i sceptyczny, bo poważne siły pracują nad, nad rozpaleniem tego po prostu. Nie widać żadnej woli do, do, do, do ustąpienia, do poszukiwania możliwości do, do rozstrzygnięcia tego, żeby, te, żeby się nie mordować. No nie, nie męczmy się, nie niszczmy naszego dobytku, ale widzisz, jest opcja radykalna wyższego rzędu imponderabilia, które nakazują, proszę Pana, ale jest wielki reset. No to musimy go przeprowadzić. A żeby go przeprowadzić, to nie da się zrobić jajczycy nie zbijając jajek. Trzeba to wszystko rozpieprzyć, a potem dopiero zbudujemy od początku. Rozumiesz receptę? Tak. Ja tu to nie R. R. R. żartuję. Ja, nie cytuję, to ja, ja, ja cytuję klasyków, których poczytałem. Oni naprawdę w to wierzą i to realizują. No i teraz tylko od milionów naszych prostych zjadaczy tak zwanego chleba zależy, czy my po prostu nie usiądziemy i powiemy wała, nie, nie, nie idziemy na wojnę. Oby to ludzie widzieli, żeby się nie dali po prostu wciągnąć w tą spiralę nienawiści i w to całe podżeganie, bo widać, że niektórzy są bardzo na to wrażliwi i chętnie podążają czym pędem no ku przepaści. Więc... Zastanówmy się nad tym i jednak stućmy nastroje. Chcesz walczyć, gościu? Bierz kałacha i zasuwaj tam, niech cię rozstrzelają. I weź jeszcze, jeszcze swoje dzieci. Wszystkich. Także... I siową. I będziemy mieć spokój. Ale mnie zostaw w spokoju. Nie, nie. To ty, to ty, to ty, to ja nie, ja, ja, nie mogę, bo ja jestem inwalida, to ty masz iść na front, to ciebie tutaj, tak, bo to nasza zbiorowa odpowiedzialność, ty, ty iść pierwszy. Rozumiesz jak to działa? Tak. To ty idź, to ty bierz kałasza i zasuwaj tam, I, i, i walcz z Putinem, bo to wróg, idź tam, zasz, tak, na front, bronimy, tak, no. ale to nie ja, to ja jestem emerytem. ja to jestem szeregowym posłem, ja nie, ja tylko piszę ustawy. Gdzie ja? Na front? Ja jestem za stary, no co pan? Ja mam immunitet, ja nie mogę. Bierz kałacha, kurduplu, i zasuwaj tam, jak jesteś taki bohater. No to to już jest mocna puenta. <śmiech> eee, no... Myślę, że trzeba już domknąć, bo za chwilę polecimy grubiej, a nam się znowu. Nie, ja już, ja już skończyłem. Wy, już wybuchłem swoją frustracją. Także obyśmy tylko mieli problemy gospodarcze takie średnie, nie za duże, natomiast od, od powietrza, głodu, ognia i wojny. O Boże drogi. A ja, powiedz ci, że w tym jest prawdziwa nadzieja. No w, tak, w, w sobotniej audycji przewinęły się tam. Ty się nie... z tego nie śmiej, bo. Ja się nie, nie śmieję, bardzo się z tego nie śmieję. To tylko jest, jest. Ważna siła, której nikt nie dostrzega tu w gazetach i o tym. To jest ostatnia nasza nadzieja. Tak. I to się właśnie rozgrywa, bo wszystkie znaki na ziemi i niebie jednak e, pokazują, że żyjemy w tak zwanych ciekawych czasach, żeby nie powiedzieć ostatecznych z punktu widzenia pewnych rozgrywek. E, a ta ostateczność to jest e, po prostu walka różnych systemów w naszym ujęciu, o którym tutaj myślimy e, dobra ze złem. Także to jest taka gruba rozgrywka. To jest Duża walka duchowa. Te wszystkie poziomy niższe, te materialne, jak sobie tam dalej pójdziesz i postudiujesz, one mają warstwę wyższą duchową. I tutaj wszystko działa synchronicznie. To nie jest tak, że jedno oderwiesz od drugiego. Nie da się. I Górna warstwa zawsze rządzi dolną. No nieodwrotnie. Wszystkim się wydaje, że tam kilo cukru i tam tyle, tyle milion ton będziemy mieć nafty i tak dalej. To wszystko ok. Prawda. Ale wyższe piętro zawsze zwycięża. Tak było i tak pozostanie, bo ono rządzi. To nie jest tak, że materia rządzi duchem i nim kieruje, tylko na no odwrót to duch porządkuje i rządzi materią. Rozumiesz? Na tym polega ta walka. Myślę, I tak, że jak... dla większości naszych słuchaczy to już jest widoczne. Jeżeli zatopić się w refleksję, to niestety widać, no, te... Szalejące y, zmagania i, i, i dominujący duch satanizmu, który się rozlał po całym świecie, no, nie da się go przeoczyć. No nie da się. Ja staram się unikać tych tematów z bardzo prostej przyczyny, bo sporo wiem i czytałem sporo opracowań takich z poziomu koronera, że tak powiem, bo wtedy można sporo się dowiedzieć szczegółów wprost technicznych. Jeżeli się weźmie pod uwagę konkretne deklaracje wielu osób, ze świecznika, no to jakby wszystko pozostaje już jasne. No, Dzisiaj bym nie chciał tego rozwijać, bo już jesteśmy u schyłku, nie pierwszy raz audycji, a to jest temat taki grubszy na długą audycję nocną, że tak powiem no szaleje, coś szaleje na świecie i to trzeba być wyjątkowo głuchym i ślepym żeby tego nie dostrzec wylazły diabły z piekła po prostu i nieśmy się szwędają a to po sejmie, a to gdzieś tam w innych miejscach i, to, i trzeba mieć naprawdę mocną wolę i, i, i dyscyplinę wewnętrzną, żeby się temu oprzeć żeby zachować równowagę i i stabilność. Czego wszystkim życzę? Każdy tam jakieś swoje kotwice powinien trzymać i swój kompas ustawić dokładnie na północ, żeby się nie pogubić. No, każdy ma takie, jakie sobie wypracował no i tego musi pilnować. No, te, wszystkim tego życzę. Żebyśmy tutaj dotrwali w tej burzy do, do jakiegoś bezpiecznego brzegu. No bo musimy to jakoś przejść. No nie da się tego ominąć. No tak, ja to się żegnam, jakbym wychodził z imprezy w akademiku. Chyba czwarty no, raz. No to tego, to teraz te, jak to. Rozchodniaszka i no, tak. Te... No ale nie, że... Na jedną nogę, na drugą nogę, a potem są za tatusia, za mamusi i tak dalej zostały całe i wszystkich kolegów w grupie. Teraz już, już się toczysz po schodach. Tak. Także to wynika po prostu z tego, że zwykle przy końcu dyskusji wychodzą takie całkiem niespodziewane wątki, które zawsze mają jakieś umocowanie i one mają powiązanie Głębsze, bo powiedzmy po prawie dwóch godzinach rozmowy, człowiek już zaczyna to oglądać z różnej strony i te skojarzenia są wtedy w większej ilości, bo zwykle ostatnio, teraz wpadam prosto z pracy na ostatniej minuty przed umówioną porą podłączam mikrofon i, i wszystkie tutaj sprzęty i, i startujemy. Bo rzeczywiście tak yy, wiele jest pracy w takich czasach. Jeżeli człowiek się zastanowi nad powagą tego etapu w dziejach ludzkości, no to albo może go to obezwładnić i przygnieść, albo zmotywować do jeszcze większego wysiłku, większej pracy. No to są pewnego rodzaju finały, które można rozegrać na różny sposób. Jeżeli ktoś, ja polecam, żeby się zastanowić, gdybyś miał jakiś krótki odcinek, co byś chciał zrobić, to zrób to jeszcze. Zrób, wykonaj te swoje plany, bo to może być bardzo istotne z tego względu, że te nasze czasy się po prostu utrudniają w sensie organizacyjnym. To może taka refleksja już w tym tym razem y, końcowa, no to rozchodniaczka. Trzemiennego <śmiech> no, i kulbaczymy, siodłamy, i do, do, do, do usłyszenia, proszę Państwa, bo tego. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. No właśnie, no mamy nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. No <śmiech> to jak będą takie cenzuralne akcje, że, że już litery Z nie będzie, a niebawem jakieś inne litery mogą się okazać niemile widziane. Nie tylko tam musztarda czy majonez. <śmiech> no tak. Ale widzisz, ja to lubię takie przyprawy różne. Kurde, wszystko będzie nielegalne. Trudno. Mam no. taką rolę i zagram do końca. Dobranoc Państwu. Dobranoc.